No, i witamy, witamy w dziewięćdziesiątym odcinku podcastu bezimienny. Standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender. Za mną będzie również. Wojtek Ocean? Będę. Będzie z nami Rafał Ja nawet jestem. I nie będzie już z nami nikogo. Nie będzie już z nami nikogo, ale, ale, ale, ale już, a zresztą za dwa tygodnie, co, co dla was przygotuję i kto będzie, dowiecie się pod koniec odcinka, więc tym miłym, optymistycznym akcentem zaczynam ten odcinek. Mówiąc o jego końcu, ale tak czy siak, słuchajcie, 98 odcinek. Co o czym dzisiaj będziemy mówić? Ostatnio był live, było bardzo dużo ludzi. Dziękujemy, pisaliście maile, dziękujemy. No, niestety, ja, ja drugi raz nie będę tego wszystkiego podawał, przykro mi. Trzeba było być na live, który był zapowiadany w sumie od miesiąca. Nic, nic na to nie poradzę. W związku z tym, po live wracamy do rzeczywistości. Normalny odcinek, który będzie nagrywany i jest rejestrowany we wtorek. 7 listopada w godzinach wieczornych słuchajcie w dzisiejszym odcinku Rafał Rafał dzisiaj będzie gwiazdą będzie mówił o, o, o tym jak chodził no nie zawsze ale, ale będzie się chwalił jak chodził po, le... po, po lasach i zabijał zwierzęta I nie wiem czy to jest takie fajne Rafale, nie wiem czy chce się przed nami popisać, ale Rafał opowie dzisiaj o The Hunter Call of the Wild dobre to Rafał jest? dowiesz się dowiem się, dobra, więc słuchajcie drodzy słuchacze jeżeli chcecie się dowiedzieć jak Rafał w co strzelać do zwierzęcia, żeby jak najszybciej padło, to dowiecie się dzisiaj z tej w sumie z symulacji myśliwego, no i słuchajcie standardowo jedziemy z Hyde Parkiem nie było nas w sumie nie my nie nagrywaliśmy 3 tygodnie, więc możemy wam dużo ciekawego powiedzieć i pewnie graliśmy w bardzo dużo gier, a wiem, że w dużo gier grał Wojtek, więc Wojtku zacznij tak, ja grałem w bardzo dużo gier. Jedna się nazywa Drupal, druga się nazywa Wordpress. A poza tym, yy, poza tym to tak, no męczę ma cały czas, bo od wejścia dodatku Planes of Eldelon Eld Eld Eld czy jakiś tak, yy, no jest tam duży potencjał i ja ten potencjał próbuję wybadać. Ale numer jest taki, że na tych polach Eldelonu Spędziłem na razie bardzo mało czasu, bo stwierdziłem, że jeszcze jest dużo do zrobienia w tych ciasnych, wąskich korytarzach, mm, tych tradycyjnych mapek, mm. więc jakoś tam na tym się skupiam mm, i nagle zorientowałem się chyba przedwczoraj, że mam już farmę do zrobienia chyba pięciu warframe'ów na raz. Mm. I zrobiłem je. Znaczy robię, właśnie się robią, bo to tam parę dni <coughs> Więc się robią i pewnie gdzieś tam po weekendzie, bo na weekend wyjeżdżam w góry. Hmm, ale chlaci, żeby nie było, że jestem jakimś... Nie, nie, no oczywiście. Nie, nie do... będziesz wyjeżdżał w góry, tak jak Rafał, zabijać zwierzęta, tylko po prostu będziesz, będziesz sobie... No, koń, no? Koń, to koń, znaczy zabijać, że to tego nie wykluczam, ale na pewno nie będę się tam o Boże. gdzieś po, po jakichś szczytach. Po, no po prostu idę po polsku się zwyczajnie, jak to klasyczny Sebiks, narąbać z kolegami. Dobra, Wojtku, wracając do twojego Warframe'a, ty wydałeś tak. na niego jakiekolwiek pieniądze? Tak. A wydałeś jednak? Wydałem z... A, kurczę. A, bo to są pecetowce, no. 15 złotych. I co, żeby no. po prostu się, się... Żeby żeby się świecić po prostu, tak? E, nie, nie, nie. Wiesz co, to jest numer taki z Warframe'em, że generalnie on rzeczywiście jest za darmo i prawie do wszystkiego, nie do wszystkiego tak dosłownie, ale prawie do wszystkiego Możesz mieć dostęp bez, bez bulenia hajsu, natomiast te rzeczy, mm -hmm. za które się płaci, to zazwyczaj rzeczywiście są jakieś tam lakiery na jajca i takie tam rzeczy. Natomiast yy, co ci daje, yy, co mi dało to wydanie, tam chyba 15, 15 złotków? Kupiłem sobie platynę i za tą platynę robię sobie sloty wolne, bo domyślnie masz tam bardzo mało tych slotów, czyli jakbym chciał, mam tylko trzy sloty na Warframe. W związku z czym, jeżeli chciałbym mieć więcej tych warframe, więcej tych postaci, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest warframe, nie? ale warframe to jest generalnie, powiedzmy, coś w rodzaju postaci. Nie do końca, bo to popularnie tam się nie zgadza, ale generalnie tak jest. Takich pancerzy można powiedzieć albo czegoś takiego. I, a, i masz tylko trzy sloty, więc jak masz ich więcej, no to już musisz z któregoś zrezygnować i tak dalej. No, nie? a myślę, że koszt 15 zł, żeby tam sobie rozbudować jakby ten magazyn, zresztą również na broń, bo tam tylko broń i warframe mają te ograniczenia. Resztę, na resztę rzeczy nie ma takich ograniczeń, tylko broń i warframe. Znaczy wszystko, co jest związane z broń, czyli jakieś tam archwingi, czyli takie skrzydła do nich, to też, ale wszystko, co jest związane z, z sianiem terroru. Natomiast na jakieś tam surowce, na jakieś tam inne rzeczy, nawet na takie przedmioty zmieniające wygląd, czyli typowe skórki, to już nie ma ograniczeń tutaj. Więc tak naprawdę kupiłem sobie po prostu, nie kupiłem sobie, bo nawet nie ma chyba opcji, żeby sobie kupić nagle przewagę jakąś. Mm. Co najwyżej kupujesz czas. A jeżeli są jakieś rzeczy takie do kupienia, no ale to czas są to jest też, do czas to jest też przewaga. Wojtek. Nie w grze, która jest od iluś lat na rynku i w której... Nie no. Wiesz, dlaczego tak mówię? Dlatego, że jak wchodzisz do PVE, no to co ci to daje za przewagę? Nie daje ci to przewagi, bo w PVE nie masz tego problemu, że tam ktoś ma większy karabin od ciebie, nie? Bo po prostu to nie ma znaczenia. Nawet fajnie, bo to szybciej tam ci to prze, prze, przejdzie ci mapę, szybciej i tak dalej. Tak więc mhm. fajnie jest, jak ktoś jest taki mocny, nie? towarzyszy. Z kolei w PvP jest jakby osobna drabinka. Osobne są te mm, te sprzęty. Tam się to osobno leveluje. Więc nie ma takiego raczej problemu. Jasne, na początku jak tam wszedłem, to tam mnie rozwalali, ale teraz już się, to się wyrównało. A nie mam, nie mam, tak jak mówię, nie kupowałem żadnych jakichś takich broni. Zresztą tutaj mówię, większość broni możesz zrobić. W, prawie wszystko w tej grze możesz zrobić samemu. Wymaga to tylko farmy, nie? to jest tam. No mm -hmm. więc mm -hmm. tak, wydałem tam chyba jakieś 4 dolary, o ile dobrze pamiętam. Co prawda to była promocja, bo tam złapałem taką promocję tam codziennie przy logowaniu. Dostajesz taką paczuszkę i tam coś tam mm. możesz zapać, bo 75% na platynę. Mówię, a no to zobaczmy ile to kosztuje, patrzę, wyszło mi to 4 dolary za, za naprawdę solidną paczkę tej, tej platyny, która mi jeszcze tam tego kupę mam, bo to nie wykorzystałem cał całego. E, mhm. No, także. No, to, to, to, to, to, to, to trochę mi przypomina Wojtku e, War of Tank, chyba, tak? Tam też były sloty na czołgi, bodajże. I chyba na początku miałeś mało tych slotów, albo jeden, albo, albo mało. I wiem, że właśnie w tym się kupowało. E, sloty właśnie, na te czołgi, też tam chyba za bardzo chyba nie było. Chyba tak było, wiesz co, ja World of Tanks tak za, du za dużo nie grałem, a jeszcze grałem to bardzo dawno, nie pamiętam dokładnie jak tam było. Ja Dobra. potem bardziej w tego, w tego, mhm. w tą alternatywę, w mm, Warsundera grałem. Natomiast, Wars że dera, no. abstrahując od tego Warframe'a, no. to oprócz tego jeszcze ograłem solidnie Warhammera Total World VK, i mhm. mogę z czystym sumieniem polecić tą grę. Bardzo, bardzo przyjemna strategia. Myślę, że ona... Bardzo wiele takich elementów, które w jedynce mogły tam ewentualnie jeszcze nie być dopracowane, to w dwójce już są bardzo fajnie zrobione. A motyw z głównym jakby wątkiem fabularnym toczy się około, dookoła takiego wiru i to powoduje, że ta gra... Ma pewien taki syndrom gonitwy, to znaczy cały czas masz świadomość, że ty konkurujesz z innymi nie tylko o to, kto jest potężniejszy i kto tam więcej zajmie terenów, albo kto tam pokona wszystkich, tylko toczy się jeszcze walka z czasem. I ponieważ każdy, każda frakcja dąży do takiego rytuału, więc musi, musimy innym przeszkadzać, żeby ten rytuał nie zrobili, skoro my musimy ten rytuał przeprowadzić. Więc to bardzo fajna mechanika. Może na, przy następnym odcinku, albo tam kiedyś, jak będzie chwila, to o tym więcej opowiem. Mm -hmm. Spoko. E, dobra, więc e, to, to tyle. To tyle, Wojtku? No tak, tyle. Okej. Okay. Rafale, co tam u ciebie? A ile czasu minęło? Dwa tygodnie, trzy tygodnie? Trzy chyba. No trzy, koło ko trzech, no około trzech. No cóż, na no dwie gierki mi się udało ograć. Co prawda nie tam na, na żadne perfekty, że, że 100% wszystkiego odblokowane, ale zdecydowanie wystarczająco, żeby móc się o nich wypowiedzieć. Tak jak powiedziałeś, będziemy mieli tego Huntera z tytułem. Call of the Wild, zresztą już tam o nim wspominałem, to, to, to teraz już nie będę więcej, przejdziemy później do jakiejś tam pełnej recki. Druga nowość nie zapowiedziana, która się tam pojawiła, znaczy nowość to jest na, na PS4, bo wiem, że gra na PC tak była wcześniej, podejrzewam, że w niezbyt zmienionej formie, nie wiem, czy te wersje się czymś różnią. Mówimy tutaj o grze Madrunner. Mother Runner, jeżeli wpiszecie sobie coś takiego w goglach i weźmiecie obrazki, to prawdopodobnie będziecie mieli e, okazję do poglądania trochę lasek w bikini, które się taplają w błocie, ewentualnie jakichś też e, żywiołowców, którzy sobie tam takie e, różne biegi urządzają przez przeszkody. Natomiast m, gra właśnie mniej więcej jest ha, o tym, żeby po błocie się poruszać, tylko że e, z wykorzystaniem Staniem radzieckiej myśli technologicznej głównie tutaj mówimy o e, wielkich ciężarówkach typu gaz, typu kamas, e, jakieś inne tam urale. E, no i to jest taka również e, symulacyjna bym powiedział e, odstresowująca, e, nie powiem, że nie wymagająca, ale nie narzucająca jakiegoś dzikiego tempa, powiedzmy taka, e, taka gierka. No w zasadzie to mam takie spostrzeżenie, że obydwie te gry tak się złożyło, że, że naraz trafiły do mnie. I znaczy w podobnym czasie, i obydwie są do siebie bardzo podobne, chociaż mówią zupełnie o czymś innym. W kontekście takiego targetu, powiedzmy, jaki moim zdaniem mają, oczywiście, zainteresowania dosyć specyficzne jedna o polowaniach, druga o tych poruszających się tam po błotnistych jakichś terenach trochę bagnistych w każdym razie grząskich ogólnie ciężarówkach terenowych. Eee, obydwie gry sprawiają wrażenie takiego trochę, y, trochę rolnika, trochę trochę symulatora, symulatora farmera. Jeśli wiecie o czym mówię, chodzi o coś w stylu, że wiecie, wraca zmęczony facet z roboty, z jakiejś tam korporacji, ma dosyć tego wszystkiego, tych durnych ludzi, z którymi pracuje, głupich klientów, idiotycznego szefa i po prostu ma ochotę wrócić do korzeni i, i sobie pójść pobiegać po lesie, upolować zwierzynę, tudzież właśnie y, udawać drwala w rosyjskiej tajdzy i jeździć sobie po prostu jakąś ciężarówką, która pali 10 litrów ropy na, na minutę pracy. Nie? To jest taki, taki klimat ucieczki trochę przed, przed tym całym światem, który taki dzisiaj no, dosyć często nas chyba przytłacza. Więc obydwie są w tym kontekście podobne, a szczegółowo to mówię później, Poza tym byłem również w Grecji, a konkretnie na wyspie Kos. Zrobiłem sobie takie małe wakacje, więc też nie było czasu zbytnio więcej na, na jakieś gierki. No Kos, jak Kos, to taka jedna z wysp, tak jak i te inne, Rodosy i tak dalej. Podejrzewam, że jeżeli ktoś już miał jakieś wycieczki za sobą, to na jednej bądź na drugiej, czy, czy tam na jakiejś innej z tych greckich wysepek był. to na pewno mogę polecić ze względu na jej taki układ terytorialny, bo z jednego końca wyspy do drugiego jest nie więcej jak 50 kilometrów. Jednocześnie jest sporo fajnych rzeczy do zobaczenia, w tym jakieś tam takie miasteczko w miarę wysoko w górach, gdzie, gdzie, znaczy może w górach tu dużo powiedziane, ale na pewno zdecydowanie tam chyba z 200, może, może 300, 400 metrów się idzie wyżej ponad całą wyspę i panorama się potem roztacza na tą całą wyspę. Można sobie fajne zdjęcia zrobić i widoki pooglądać. E, jednocześnie z jednej strony będzie miała jakieś tam skalne urwiska, a z drugiej strony jakieś e, z wulkanu, nazwijmy to z wulkanu płynące e, takie gorące źródła, które śmierdzą strasznie jak zgniłe jajo, ale po prostu to jest fajne pływać w morzu, które jest cieplejsze niż woda w wannie e, i widzieć jak te bąbelki uciekają wprost z ziemi z wody z dna tego, tego morza no i dużo innych takich fajnych rzeczy do zobaczenia, więc biorąc pod uwagę takie jakieś tygodniowe wakacje, to, to jest fajny wybór bo można sobie pożyczyć samochód i tak naprawdę wszystkie dalej rozrzucone jakieś atrakcje, jeden w jeden dzień zjeździć i, i naprawdę mieć fajne widoki, zresztą jazda po takich górskich terenach też jest fajna, nawet jakimś śmiesznym autkiem typu, typu Fiat Panda to Mimo to same same jakby drogi robią wrażenie, bo zastanawiamy się, czy za chwilę za zakrętem będzie w ogóle gdzie dalej jechać i czy nie, nie spadniemy w przepaść. Eee, no a poza tym to wiecie, klasyka jakiś tam hotel, all inclusive. Na pewno mogę ostrzec, że znaczy, nie tyle ostrzec, co wyprowadzić z błędu, że jakoś nie ma co narzekać na uchodźców, a ciągle słyszałem opinię, że tam się roi od nich i w ogóle te wyspy greckie to są strasznie tam zajechane przez nich na każdym kroku, a całkowicie no nie wiem, może to już się gdzieś tam przenieśli dalej, albo gdzieś ich wywieźli z powrotem, w każdym razie ja nic takiego nie stwierdziłem, żadnych jakichś problemów większych muszę przyznać też, że zupełnie się inaczej spędza wakacje jak teraz jest już romik odblokowany w Unii Europejskiej i można korzystać z dobrodziejstw czy tam map, czy, czy jakichś przewodników innych podczas takich różnych wojarzy. No, to tyle o wakacjach eee, tyle o wakacjach mówiłem o wyspie Kos i, i, i co jeszcze ciekawego no byłem w kinie, ale, ale to nie było tam nic wyjątkowego, więc nie będę nawet tematu poruszał. Eee, no, na czym byłeś, Rafał? Znaczy byłem na dwóch filmach. Eee, chociaż nie, w sumie mogę byłem na torze na premierze. Zapomniałem, bo to było tydzień temu I, i to mi umknęła. To faktycznie jest świeży film i.. Mam trochę problem z jego jakąś e, oceną, z jakimś może odniesieniem się do ocen, bo on zbiera świetne oceny, jest bardzo e, wysoko oceniany, jakieś tam 8, 2, 8, 4 gwiazdki zbiera, e, w ogóle tam jako no, jeden z no. najlepszych, Przyznaję, że tam warstwa humorystyczna jest może nie tyle na wysokim poziomie, co, co na tyle gęsto rozsiana, że, że faktycznie jest dużo takich scen, które powodują, że, że cała sala można powiedzieć ryczy ze śmiechu. Jednocześnie jakieś to było dla mnie trochę niespójne względem całej historii, bo, bo to jest trzecia część tego tora. No, pierwszy ten Origin w zasadzie niby oceniany trochę gorzej, ale jakoś nie miał aż takiej dużej dawki tego humoru. Starał się być trochę poważniejszy. W drugiej części pomijając tam jakieś wydarzenia z uniwersum, które były, nie wiem, w Avengersach czy gdziekolwiek, też z tym przeplatane, no to jednak był takim w miarę poważnym filmem i on też tam starał się jakąś grozę wzbudzić, czy, czy coś w tym stylu. A w tej części pomimo naprawdę poważnych wydarzeń, pomimo jakichś tam wielu tragedii i jakby próby wzbudzenia takiego, wiecie, uczucia epickości związanej z, z niesamowitymi wydarzeniami, które tam mają miejsce, to po prostu tak silna dawka humoru, sprowadzała to wszystko tak do, do, do poziomu takiego komiksu, wiecie, nie dla yy, no nie powiem osiemnastolatka, ale tak bardziej 13-latka niż 16 -latka, nie, No i myślę, że te 3 lata jednak gimnazjum tutaj robią różnicę i powinni je przywrócić. Nie? Natomiast no nie mogę powiedzieć, że to był stracony czas. Na pewno nie polecam wersji dubbingowej, bo tak się nieszczęśliwie złożyło, że osoba, której tu nie wspomnę, z imienia dokonująca rezerwacji nie sprawdziła, że wjebaliśmy się na dubbing i było już za późno, żeby się wycofać. Eee... Ale to jest, to jest ta tragedia chyba Rafał, co? Nie, nie byłem jeszcze na takim filmie z tego Jest ja, ja, ja tego tragedia, nie... wiesz co, nie byłem też na żadnym wcześniej, natomiast no. e, hmm. chciałem sobie obejrzeć e, drugi raz e, Doktor Strange'a, e, który tam ostatnio gdzieś leciał na HBO i no, no, no. tak jak wspominałem chyba kiedyś cyfrowy Polsat na HBO, znaczy w ogóle na tych wszystkich kanałach e, ma możliwość zmiany dźwięku na oryginalny, ale nie ma możliwości włączenia napisów jest po prostu jakiś błąd tam w dekoderze znaczy teraz jakieś jest swoją drogą nowe oprogramowanie muszę sprawdzić, czy tego nie naprawili przypadkiem bo całkowicie jest nowy już system od miesiąca ale, ale nie miałem okazji tego jeszcze sprawdzić w każdym razie wtedy było tak, że byłem skazany na tego doktor Strange'a z dubbingiem i go wyłączyłem, nie dało się tego oglądać tutaj przez to, że byłem skazany na siedzenie przy tym to po pewnym czasie się przyzwyczaiłem Jestem pewny, że żeby mi się lepiej oglądało w oryginalnej ścieżce dźwiękowej, ale też przyznam, że w odniesieniu do kilku postaci byłem pełen uznania, że fajnie im się udało jakąś ich taką indywidualność odnieść. Tam był taki zabawny gościu, jakiś gladiator kosmiczny, czy, czy coś w tym stylu, który miał tam... Taki był wrzucony dla humoru w zasadzie, tylko nic tam nie wnosił fabularnego. I, I on miał taki specyficzny styl bycia i bardzo specyficzny styl mówienia, i, i muszę przyznać, że bardzo fajnie był zagrany. Jestem aż ciekawy, jak to było w oryginale i, i pewnie to sobie jeszcze porównam. Ale słabo to się oglądało, wiesz, no bo masz, masz aktora jakiegoś tam dobrego, masz, masz Hulka, bo w zasadzie to widać po wszystkich tam plakatach, że tam Hulk jest w tym filmie widoczny, pojawia się znowu po długiej przerwie, bo, bo go nie było. Eee, więc wyjaśnia tam się dzięki temu jakaś zagadka no i, i tyle natomiast no, brakuje mi trochę spójności wiesz no, gdzieś tam e, biorąc takiego Antmana czy czy Spidermana to wiesz to oczekujemy trochę tego humoru tak to jest takie powiedzmy e, pasujące do, do, do konwencji jakoś nie e, humor na, na poziomie Ironmana też zawsze był charakterystyczny a tutaj wiesz e, jakieś tam nie wiem, miasto bogów, nazwijmy to, bo oni są uznani przecież za, za tych nordyckich bogów, nie? Ta cała ekipa z tego yy, Asgardu i, i z Torem i resztą rodzinki królewskiej. Yy, w ogóle, wiesz, władcy, można powiedzieć, wszechświata tego kosmicznego, w jakichś tam dziewięciu krain, a, a wiesz, a, no, chodzą i pierdolą takie głupoty, krótko mówiąc czasami, że, że to jest żal, nie? Yy, <śmiech> hmm. I to się słabo ogląda, bo, bo wiesz, po jakiejś takiej epickiej, Palce, po której ci niby szczena opada po prostu jakąś, wiesz, słyszysz czerstwą głupotę, nie? I, I nawet jak tam, wiesz, faktycznie ona jest zabawna, to po prostu masz wrażenie, że lepiej byłoby bez niej. No ale to jest jedyny zarzut i ogólnie mm, ogólnie film można jak najbardziej wciągnąć na ciepło, póki go jeszcze grają, tylko no idźcie na normalną wersję językową. Yy, mhm. Nie polecam. Rafale, to co jeszcze oglądałeś więc co drugi film to był dramat, to, to to przypadkiem w zasadzie tam poszedłem, wiesz, skorzystając z tej karty, bo bo akurat byłem na zakupach i tam był jakiś pokaz premierowy. Nie? Byłem, na, byłem na zakupach, a ja to pójdę. Sobie do kina. No, trochę tak wiesz, trochę tak jest z tą kartą, nie, że jak ci się pojawia coś, to był ten, znaczy może inaczej, to ten dramat wyszedł później, bo to nie było tak nie było tak, że ten film jest dramatyczny jakby z założenia, nie? Bo akurat przyznam, że pierwsza część mi się bardzo podobała. Mówimy tutaj o komedii Złe Mamuśki, gdzie jest całkiem fajna obsada i no i taka całkiem, całkiem fajny pomysł w sensie zgrany trio trzech panienek, które mają dosyć bycia wiesz, takimi typowymi mamusiami, które się tam o wszystkim przejmują. No i w pierwszej części faktycznie można powiedzieć, że dały czadu bo tam jest yy... no jest grubo momentami nie? I, i to było bardzo fajne w pierwszej części a tutaj jest motyw świąt i ogólnie oglądanie filmu gdzie motyw świąt jest przewodni i cała wigilia gwiazdka yy, gdzie ja byłem w kinie kurwa 5 czy 4 listopada, no to jest trochę takie, wiesz, słabe, nie? Wiesz, potem wchodzisz do, do marketu, widzisz już, wiesz, tony tych Mikołajów i choinek, jakichś sztucznych, i, i zaczynasz żygać, kurde, a dopiero co byłeś na grobach, nie? Trzy dni temu. No więc y, jakoś trochę, może by mi się go lepiej obejrzało tam w innym momencie. Yy, trochę może nietrafiona pora premierowa ale, ale całościowo ten film było wiele gorszy niż, wiesz, odcięty kupon, jakiś tam jakaś prosta historyjka, nie? E, e, swoją drogą z otwarciem do kolejnego jakiegoś sequela, nie? czy, czy spin-offa w zasadzie, można powiedzieć. Więc yy, tego tego nie polecam. To jest taki typowy na, na domowe kapcie VOD gdzieś tam ewentualnie puszczenie. Jak już, jak już nie ma czego, to to wtedy można jak najbardziej, bo tam też będzie trochę, yy, trochę zabawnie. No ale, ale na pewno nie, nie do kina. Na pewno bym żałował kasy wydanej na taki bilet. Yy... No i co? No i nie będę przeciągał tyle. No, przeczytałem jakieś jeszcze fajne książki w ogóle super, dobra, no były wakacje, więc wiadomo, ale to już nie będę wam wszystkich naraz zanudzał. Będzie kiedyś okazja, to, to o nich opowiem i, i co tam u ciebie, Krystian? Mhm. Dobra, e, w takim razie ja. E, no i ja sobie cisnę sobie dalej w Destiny, e, w Destiny 2. Już drugi raz przeszedłem, już jestem w połowie trzeciego przejścia, wszystko ku drodze do platyny. E, Przyjemnie się w to gra. Mimo wszystko, że, że powtarzam no stop to samo, eee, w sumie podobne misje, no praktycznie wszystko robię to samo, to jakoś tak e, nie mam takiego uczucia, że już mi się nie chce. Ta Destiny 2 ma o tyle dobrą, fajną rzecz. Zresztą jedynka też tam miała, że tam się bardzo przyjemnie strzela. Tam jest fajny jest ten system strzelania i naprawdę fajnie sobie chodzić po tych planetach z tą ładną grafiką, sobie skakać, z innymi i sobie po prostu strzelać do, do mobków. No, to, to dobrze się robi i, i do, dobrze to Bungie zrobiło i dalej czerpie z tego przyjemność, mimo, mimo tego, że już trzeci raz przechodzą grę. E, no, zobaczymy jak dalej, no ale e, jest w to pewnym... Jest fajne w, no? w Destiny 2? E, nie mam pojęcia. Że można w nie nie grać i zagrać sobie w Frame'a. E, tak, to... Też jest fajne, eee, Wojtku. Ja myślę, że eee, tutaj to, że Krystian ale... tak się poświęca temu Destiny, to, to jest związane z jednym newsem, o którym później wam powiem. Okej, okay. eee, tak. Z pewnością <śmiech> dlatego tak się poświęcam, bo Rafa ma dla was newsa. Eee, Okej. Okay. Eee, tak czy siak Destiny 2 eee, jest bardzo przyjemne, bardzo fajne. No i w, słuchajcie, w pewnym momencie jak gram sobie w te Destiny 2 patrzę, tu pewnego dnia Wyskakuje mi komunikat, żeby zaktualizować Destiny 2. I okazuje się, że potrzebuje 3,5 giga więcej miejsca e, na konsoli, żeby go zaktualizować. Ale pomimo tego, że mam 20 giga wolnego. No i no niestety. Nie, nie, nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. Próbowałem jeszcze z zewnętrznymi dyskami, ale tam jest dłuższa zabawa. Dwami nie chcą za bardzo działać, jeden działa, ale w sumie chyba nie ma USB 3.0 i, i tu już jest jakiś tam problem. Trochę poczytałem na ten temat. E, musiałbym się dłużej pobawić. Myślałem, że może pieprzyć zabawę, kupić sobie po prostu zewnętrzny dysk. Widziałem po 45 funtów. U mnie chodzą jakieś tam e, Toshiby terabajtowe. E, e, tak, ale, ale, ale na razie to leje i tak czy siak musiałem sobie zrobić przerwę od Destiny, bo mam zbyt fajne gry, żeby je usuwać, więc sobie pomyślałem, że muszę coś skończyć w takim razie, no i właśnie kończyłem sobie ten Observe, e, Observe właśnie mniej więcej półtorej godziny temu zrobiłem platynę, e, przeszedłem go dwa i pół raza w sumie, żeby to zrobić, w sumie za pierwszym podejściem można, ale ale chciałem się trochę nacieszyć tym tytułem, bo to jest nietuzinkowy tytuł faktycznie, E, no fajne. Bo, dobra, do, jest, to, jest to naprawdę bardzo dobry tytuł, ja może o nim później powiem dzisiaj, nie wiem, niekoniecznie, ale, ale jeżeli dzisiaj nie powiem, to powiem na pewno za dwa tygodnie, e, jest to na, naprawdę bardzo dobrze zrealizowany horror od polskiego studia Robert Team bodajże, e, tak czy siak e, Observe i to, i to od dłuższego czasu, tam w, w przerwie jakiś tam sobie odpaliłem meczyk, czy w PS-ie, czy tam w hokeju, o którym chyba ostatnio mówiłem na odcinku. To tak, to tak, między przerwami. No i co? No i dzisiaj w, w, wyszedł ten plus, i, i tu będą. Ja oczywiście się to z tego plusa jaram. Oczywiście e, zdaję sobie sprawę, że większość ludzi e, myśli sobie, że to jest e, gówno i tak dalej, ale ja się z tego jaram, bo e, przede wszystkim albo przede wszystkim. Wychodzą dwie bardzo fajne gry dla mnie, czyli dla osoby, która ma wiara, Czyli wychodzi Until Down, Until Down Kurczę. No ta wersja, te szyny jak. na wiara, tak? Tak, szyny, szyny, szyny. Dokładnie tak. I bardzo, bardzo fajna gierka też w sumie od Polaków, czyli Bound w którym można sobie pograć na vr -ze. Tam jest normalna opcja na PS4, ale jest też opcja na VR. I to jest właśnie gra, którą zrobiły dwie osoby. To tak dla mm, ciekawostki. Więc na pewno sobie to przetestuję. Jeżeli chodzi o Until Down, to jest Rush of Blood. W sumie grałem w demo tego, tego Until Down Było dosyć niezłe, ale, ale jednak nie chciałem wydawać tyle pieniędzy. Teraz sobie ogarnę. Więc ten miesiąc jest dla VR-ów, dla osób z wiarem zajebiste, zajebisty, więc już sobie e, zaczynam to pomału e, ściągać, ze względu na to, że obserwera już usunąłem i zrobiło mi się 16 giga. W ogóle była dosyć ciekawa opcja z tym Obserwerem, bo wyobraźcie sobie, że ściągałem sobie grę 8 giga, tak? miałem sobie 8 giga tej gry i w pewnym momencie z, pojawiła mi się aktualizacja. Tak patrzę, aktualizacja do gry, która ma 8 giga Kolejne 8 giga. Ja mówię, hm, czyżby gra się nadpisywała, że, że nie wiem, nie mogli zrobić małego patcha, tylko po prostu trzeba ściągnąć jeszcze raz grę, albo może coś zjebali na serwerze i trzeba po prostu ją od nowa ściągnąć, albo tam jest coś konkretnego. No nic, ściągnąłem ją jeszcze raz. Znaczy, ściągnąłem tą aktualizację, zrobiło mi się 16 giga. Nie ja mówię, what the fuck? I okazało się, że w ogóle pojawiły się wszystkie języki, eee, wszystkie, wszystkie języki i chyba jakichś większych zmian nie, nie założyłem tak na dobrą sprawę. I dwa razy tak jakbym e, grę sobie pobierał, więc e, no nie wiem, jeżeli ktoś nie ma jakichś problemów to i chce zaoszczędzić miejsce, to w sumie może nie robić aktualizacji, bo, bo normalnie można tą grę przejść. E, tak czy siak, e, poza tym oczywiście e, z niegierczką, A zapomniałem przecież, że wam powiedzieć, ale to po powiem troszeczkę później, ale Stranger Things 2 Właśnie też chciałem um, do tego wrócić, też e, no, no, no, od no. razu po premierze drugiego w ogóle dotarło do mnie, bo nie znałem tego serialu. No, Wow, I wow i od wow. razu wciągnąłem wiesz, pierwszy sezon w, w dwa dni i, i lecę z drugim. Jeszcze nie skończyłem, ale gdzieś tam jestem na ósmym odcinku drugiego, więc już końcówka. To jest I naprawdę jak, świetne. Jak... Kurde, jakie to jest Świetne, cudowne. Świetne, nie? To jest... świetne, świetne. W, w ogóle, Rafale, no bo, no bo ty masz troszeczkę inną perspektywę. Ty, ty, ty to wciągnąłeś w bardzo szybkim czasie, tak? Ale wyobraź sobie, że ja sobie tak po roku obejrzałem te osiem odcinków. I tak po roku sobie wracasz w ten sam klimat, jeszcze raz do tych chłopaków, co tam się u nich dzieje, co tam się dzieje w tym mieście. Tak, tym bardziej, że tam akcja się dzieje. To jest roku, takie bardzo fajne później, uczucie. Nie? Jest uczucie, wiem, że tak, wiele, tak, wiele tak. osób właśnie mówiło, że to jest taki powrót znowu, wiesz, do czegoś, czego im brakowało, nie? I... Tak, i, i, i, i pomimo tego, że chociaż drugi, drugi sezon daje radę, daje radę i moim zdaniem jest na tym samym wysokim poziomie to nawet jak gdyby był na słabym poziomie, to i tak to jest, to jest zajebista przyjemność wrócić tam jeszcze raz i sobie po prostu pochodzić, połazić i, i porobić te dziwne rzeczy Eee, boże, po, pochodzić, połazić, no po prostu po, pooglądać, e, c, co tam się u nich dzieje I, i, i to jest takie fajne uczucie, szczególnie, że, że mówię, no, no serial już jest tam w jakiś tam sposób No wiadomo, w, pierwszy, e, w pierwszym sezonie my, był o no? wiele, wiesz, ciekawszy dlatego, że tam wszystko poznawałeś od zera i było dużo więcej tych tajemnic, nie? W drugiej części masz też jakieś tam są tajemnice, ale już powiedzmy na samo dzień dobry dużo wiesz, nie? I, i tego nie da się odzobaczyć, jak to się mówi. No nie, Więc no nie, nie. nie, nie, nie. No bo trochę, trochę musieli to inaczej tam skonstruować. No, ale nie da się ukryć, że wiesz... Tam jest po prostu taka mieszanka kulturowych, yy, takich easter eggów, bym powiedział, yy, pozaszywanych właśnie dla, dla osób, które się, można powiedzieć, wychowywały w tamtych czasach, nie? Znaczy, może wychowywały w tamtych czasach mm -hmm. to za dużo powiedziane, bo u nas wszystko było później, więc my to trochę inaczej odbieramy, nie? Yy, wiesz, te dzieciaki mówią, że o, on tam nie wiem, musiał oddać Atari swoje, bo ukradł drobniaki, wiesz, yy, siostrze ze skarbonki, nie? No to u nas coś takiego byłoby nie do pomyślenia przez tym Atari. I by tą siostrę zamordował, nie? Jakby wiesz, coś takiego miało się wydarzyć no na, tak. na polskim osiedlu. I, I to by było wiesz, w roku 90 którym się nie, nie tak jak tam się dzieje przy premierze. Tam jest 83, 84, jest premiera Terminatora akurat no, w kinie. No, no. no ale takie wszystkie tak, wiesz, tak, właśnie tak, oglądasz tak, pamiętam, i widzisz te szczegóły, nie? Powiedzmy, że w jakiś sposób to pamiętasz, może nie tyle z kina, co, co wiesz, że z jakichś innych tam premier w telewizji, czy coś w tym stylu, też się w każdym razie na tym wychowywałeś, nie? Więc yy, to jest taki idealny dla trzydziestolatków serial i strasznie mnie ciekawi jedna rzecz. Yy, ja bym chciał jakiemuś dzieciakowi to pokazać. Yy, może, może to przetestuję na jednym yy, znajomym takim dziesięciolatku. Yy. Ale chodzi ci o... No chodzi mi o to, jak taki serial, wiesz, my się wszyscy jaramy, nie, ale jak taki serial byłby w odbiorze właśnie dla takiego Dzieciaka. dzisiejszego dziesięciolatka, rówieśnika powiedzmy, tych dzieciaków, co to, to, to ja ci powiem, że... To tak, to, to ja, ja ci powiem, Rafale, że mam takiego w domu i obejrzał e, wszystko. E, całe dwa sezony. I jeśli chodzi ci o to, to to dziecko, które to, co, co, to oglądało, które mieszka tutaj ze mną, to trochę się bało w niektórych momentach tego serialu, tak by the way, nie? A taki ogólny odbiór, to ewentualnie mogę ci powiedzieć, jak się go spytam, nie? Ale no. Znaczy to, że się bało, to, to się nie dziwię. Bardziej się zastanawiałem, czy, czy w jakikolwiek sposób te wszystkie niuanse, które tam się znajdowały, też do niego trafiały, wiesz, ta, ta, ta zasada, czemu tam jest... Nie, na pewno nie, nie. Nie, nie, nie, Nic nie. kompletnie, to, nie? To jednak... Zupełnie inny odbiór, jako, to... jako po prostu sama nie, historyjka sama to... w sobie, jakieś sto, sto tak, lat tak, wcześniej. Jak ja tak, jak... dzieciaki sobie coś tam, no nie, nie, Tak nie, jak to, my czasy to, przedwojenne to oglądamy, się, że... nie? <laughs> no, trochę tak. E, trochę tak, ale, ale to akurat nie, aczkolwiek e, mogę się go spytać, ale, ale to myślę, że będzie dla niego czarna magia ogólnie. E, tak, więc słuchajcie, Stranger Things, tak czy siak, jeżeli tego nie oglądaliście, to nadrabiajcie zaległości, e, będą cztery sezony, coś już tam słyszałem, że może przedłużą, no nie wiadomo, e, naprawdę dobry serial. Miejmy, miejmy nadzieję, że nie skończy się tak jak z House of Cards, nie? Ale, ale o tym nie mówmy. E, słuchajcie, jeszcze, jeszcze na zakończenie wyobraźcie sobie, że mam coś takiego, co się nazywa e, PC. PC, czyli, czyli wyobraźcie sobie, że to jest tak, takie, coś takie jak konsola, tylko że trzeba cały czas siedzieć zgarbionym do, do monitora. I wyobraźcie sobie, że ostatnio odpaliłem na tym grę. E, gra była dosyć ciekawa. Na ogół, na, ogół w to, na tym nie gram, bo mam konsolę, ale, ale czasami mi się uda to odpalić. Dobra, ile przejebałaś I... w tego strip pokera? Nie, nie, nie, nie, nie z tych rzeczy, spokojnie. Słuchajcie, e, odpaliłem sobie taką grę, e, pewnie nikt o niej nie słyszał, na pewno nikt o niej nie słyszał, bo nazywa się e, ter Teroir, Teroir, beznadziejna nazwa, e, ale gra jest całkiem ciekawa. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że gracie sobie w taką jakby ala strategię, trochę wygląda jak taka planszówka osadnicy z katanu, e, gracie sobie na takich heksach, i cała apca polega na tym, że sobie robicie wino i sobie robicie wino, i sobie robicie wino zbieracie sobie winogrona, sadz, sadzicie w ogóle winogrona zbieracie, później sobie je tam fermentujecie, ugniatacie do skrzynek, do butelek, jakie korki wysyłacie, sprzedajecie i po prostu musicie zrobić w tej grze zajebiste wino macie coraz więcej plantacji, rozbudowujecie się no i no i oczywiście macie różne fajne misje, jakieś tam mniejsze, większe i tak dalej i, i po prostu się w to wkręciłem i pa, parę wieczorów na tym przejechałem i o tej grze pewnie też powiem i tak zdziwiłem się, że, że, że takie małe główienko w sumie i w takie małe główienko było w stanie przytrzymać mnie przy komputerze naprawdę kawał czasu grałem się w to bardzo przyjemnie no, Ja się znam to też dziwne nie jest, ale tak na logikę Masz no. dostęp do ćwierć tysiąca gier z mojej biblioteki. A masz jakieś takie... Patrz, Ej, on, wiesz co? w tysiącach liczy. Nie, nie, nie. nie. Nie, nie, nie. By, Wojtku, bo ty, bo ty nie rozumiesz jednej rzeczy. Ja bardzo lubię planszówki. Jak po, popatrzyłem po prostu na, na tą grę, to myślę sobie, kurde, no heksy i tak dalej. No kurde, to wygląda jak planszówka. Więc chciałem poznać mechanikę tego wszystkiego. Poznałem i dlatego się wkręciłem. No ja wiem, że mogę grać w Warhammera, tylko że zanim przejdę przez samouczek, to minie 5 godzin. I zanim wygram jedną walkę, ja to... to minie pewnie 8. A wiesz, że nie jestem cierpliwym graczem. Ja po prostu chcę... Pr... Ja, ja w tego... Ty te, ter Rora na, na, nauczyłem się grać może w 10 minut I, i już po 10 minutach, po 15, już w sumie po 20 już zacząłem się dobrze bawić i już rozminać o co chodzi. prosta e, mechanika ja dosyć. Nie ale wiem przecież, że, że co chodzi, co jesteś. A no, no, to mi przypomniało coś, coś, coś wam muszę mieć muszę... proste gry, nacisnąć. Wojtku przerywa cię... i... I Wojtko, przerywać cię lepiej, żeby tak zostało. No, mu frafale. Mm, ee, <laughs> muszę jeszcze wam wrócić na chwilę do tych wakacji. E, bo przypomniałem sobie fajną, fajną sytuację e, w temacie. E, siedzieliśmy sobie ze znajomymi e, tam przy piwku, z, z jakąś taką e, parą, którą tam poznaliśmy też, też w tym samym wieku, nie? Tam ko około koło trzydziestki. I, no i sobie gadamy, tam graliśmy w karty. No i ja koledze tam coś opowiadałem, że, że szkoda, że nie wziąłem tych kart do, do gwinta, nie? Że, że, mam właśnie o co chodzi w tej grze mniej więcej, że na pewno by nam się fajnie grało. No tylko jakoś tam się bałem trochę zniszczyć tą talię, pakować ją do bagażu jakoś, wiesz, na basenie coś tam, jakieś te, te barowe stolice, jakoś tak odpuściłem trochę, żeby żeby tego nie zniszczyć. Stwierdziłem, że może nie będzie z kim pograć. No a potem żałowałem, że, że tych kart nie wziąłem, bo się faktycznie, wiesz, no gościu, który w ogóle nic zero, jeżeli chodzi o Wiedźmina, on tam tylko jakiegoś Counter-Strike'a grał kiedyś, czyli, czyli też jakiś taki pecetowy lamus. I wiesz, i w ogóle bardzo chętny, zainteresowany, żeby w to zagrać i tak dalej, nie? I w tym momencie Przechodzi sobie obok inna para i widzę, że niosą pudełko z kartami do gry gwinta i krzyczę kurwa na cały bar ty kurwa oni mają karty do gwinta nie? tamci się obracają patrzą no mamy to idźcie się przebrać, bo oni wracali akurat z basenu i wracajcie natychmiast i z tymi kartami, te refery i tak dalej. Siedliśmy, zrobiliśmy sobie cały wieczór w winter, tam chyba, wiesz, no, sześć spoko. osób krzyżowo fajnie, tam fajnie, naprzeciwko fajnie. i tak dalej, kompletnie, wiesz, z Niemca. I, i co ciekawsze, żona tego tego kolesia to z tej pary, co, co mieli te gry, lepiej wymiatała w tym niż, wiesz... Yy, niż, on. niż ty. Nie, niż ja nie. Ja tam dobrze, o, dobrze o, się nie, spisałem, no, obroniłem grazda, obroniłem grazda. Wiesz, historię Wiedźmina, wszystko spoko, ale yy, fajne było to, że tak naprawdę jedną yy, partią pokazową z tłumaczeniem zasad i, i drugą już bezpośrednio z jakimiś tam powiedzmy kontrolowaniem, drobnymi radami już gościa, który w ogóle z tym nie miał nic wspólnego, nigdy nie widział na oczy, wiesz, Wiedźmina i, i takiej karcianki, wiesz, radził sobie i potrafił, wiesz, wykorzystywać tam strategie, do których te karty są stworzone, nie, więc no muszę, no, muszę częściej je zacząć wozić ze sobą i podchodzić tam, wiesz, tak jak w Wiedźminie do przypadkowych ludzi gdzieś na przystanku do jakiegoś zapytać, czy może nie ma ochoty na partyki w kwinta, bo, bo, bo to się może, wiesz, yy, widzę sprawdzić ten temat, nie? Może nie to, że musisz częściej, tylko po prostu musisz to nosić. No nie? Yy, yy. Zdarzało mi się, przez yy, dwa miesiące woziłem je w bagażniku na specjalną okazję, wiesz, ale, no, wow. ale ta okazja wtedy nie przyszła, No... no. Eee, dobra Rafale, eee, dobra słuchajcie eee, może skończmy z Hyde Parkiem eee, przejdźmy do, do, do jakichś wiadomości, eee, co tam ostatnio było, eee, Wojtku to co tam ostatnio było z takich najważniejszych rzeczy to na pewno bliskon. znaczy ja nie będę tutaj się wgryzał w są bliskon no to akurat bo, bo, no, mów, no, mów, sorry nie będę się wgryzał w blisko, jeżeli chodzi o tam jakieś Overwatche i inne takie wynalazki, natomiast natomiast porozmawiam czy znaczy opowiem troszeczkę o tym, co działo się na wcs czyli World Championship Series 2017 chodzi oczywiście o StarCrafta 2 mhm. e, dlaczego o tym? dlatego, że tam do, do finałowej ósemki, w zasadzie w ogóle do finałów samych tych ostatnich takich eliminacji, a w tych ostatnich eliminacjach brał udział brało udział dwóch Polaków, Nercio i Elazer, a przy czym do ostatniej ósemki, do już samych ścisłych finałów, przyszedł się, wywalczy sobie w fajnym stylu drogę Elazer. I i już w finałach w ubiegły weekend starł się z, ze Specialem, to jest koleś z Meksyku i to była jedyna dwójka spoza Korei Południowej, która, która jakby przetrwała cały ten turniej, nie, da, nie dała się wypchnąć i, i, i brała udział w wielkich finałach. Niestety w, w tym w tym finale Lazer y, no, tutaj uległ jednak mm, Meksykańcowi y, no ale, ale też było no co, co popatrzeć <śmiech> natomiast same y, później troszeczkę kibicowałem właśnie Mr. Tortilli jak ja na niego mówiłem y, niestety szybko okazało się, że jednak ta ścisła czwórka najlepszych na świecie graczy w StarCrafta to jest Korea i tylko Korea no nie było co zbierać z Mestrotami. <śmiech> A o, o sam finał, sam finał był sam finał był o tyle ciekawy, że, że uczestniczyły. Uczestniczył, <śmiech> przepraszam, uczestniczył w nim dwóch krańców, z którego jeden ciąży na nim jakaś klątwa, jakiś pech niesamowity, ponieważ on wielokrotnie przegrywał właśnie w finale. Nigdy nie zdobył mistrzostwa i niestety tym razem też tego mistrzostwa nie zdobył po raz już enty. Po raz enty musiał się zadowolić drugim miejscem, wygrał rogu, też też oczywiście gracz z Korei. Bardzo fajny pojedynek finałowy, bardzo fajne starcia Polaków, było dużo emocji. I ja tutaj myślę, że sam esport jest dla graczy bardzo fajny do oglądania, a może ze StarCraftem to jest tak, że jednak trzeba trochę coś niecoś przynajmniej rozumieć, co tam się dzieje, ja to tak średnio z tym, bo ja nie jestem graczem StarCrafta, natomiast... Natomiast u nas w redakcji są fani, którzy każde rozgrywki większe oglądają i stąd na bieżąco zazwyczaj jestem. I jakoś tak przez te lata się wkręciłem i również zacząłem, zacząłem to śledzić, zacząłem to oglądać. Niebawem będzie Home Story Cup. To jest w ogóle bardzo fajna impreza StarCraftowa. To też jest turniej, tylko polega na tym, że ta śmietanka, sama śmietanka tych graczy, którzy się znają, oni się ze sobą kumplują, oni, oni są jak, jak dobrze znajomi i to widać zresztą na każdym turnieju. Taka ciekawostka, kiedy, kiedy Special pokonał Elazera. Trochę chyba Elazerowi zabrakło, że tak powiem, Psychicznie chyba nie wytrzymał tego, bo Wydawało się, że, że ma w zasięgu tego speciala, ale jednak się nie udało. To wtedy, co zrobił, Laser, no poszedł i trenował razem ze specjalem, żeby żeby pokonali, żeby pokonali tego słu, który był właśnie na drugim miejscu. Żeby jakby wyprzeć jednak, żeby pokazać, że to nie tylko Korea. No niestety nie udało się, ale to pokazało, że oni mają jednak że są bliski kontakt. I to widać na każdym kroku. I Homestory Club jest takim fajnym eventem. Oczywiście zacząłem i gdzieś pobiegłem w bok, ale to jest taki event, w którym oni wynajmują taką chatę, wszyscy się tam zjeżdżają i łupią w tego StarCrafta, robią sobie turniej, przy czym im jest później, tym bardziej widać, że oni są wszyscy coraz bardziej narąbani. To jest naprawdę przesympatyczne, kiedy oni, kiedy oni widać po prostu, że tam coraz więcej promili gdzieś wynosi się, a niektóre opowieści takiego z kolei już byłego gracza In Control, to jest z kolei Amerykanin, czasami te, te, te pieskie historie są naprawdę zabawne i, i warto sobie to oglądać, jeżeli ktoś lubi esport, lubi, lubi sobie poglądać też, jak inni grają na tym naprawdę profesjonalnym poziomie, to StarCraft bardzo fajnie to pokazuje. Myślę, że ciekawiej niż jakieś tam inne gry, na przykład niż Counter-Strike czy... czy czy Overwatch? Dla mnie ciekawiej oczywiście, bo to przecież nie mówię, co jest ciekawsze, ale co nie dla, dla kogoś, ale dla mnie jest to ciekawsze. Jest więcej, więcej jakby tych zmiennych, i, i jednak fajna zabawa, fajna zabawa polecam. Boże, Wojtek. To tak muszę Muszę przyznać, to jest 98 odcinek naszego podcastu, zaraz nam setka jednie. Ja słuchałem wszystkie odcinki, zanim przyszedłem tu sam nagrywać, żeby jakoś ratować to, wiesz, ten baruł, co tu się, wiesz, pojawił. To był, ofic ofic ofic to był oficjalnie, kurde, najnudniejszy news na te 98 odcinków. Aż mi, kurwa, krew stanęła w żyłach. przesiało serce. <śmiech> ale, ale, ale, ale, żeby poszukaj, podtrzymać, ale... poczekaj, Krystian, ale żeby podtrzymać tą no, tematykę, no wiem, to okay. yy, widać, że ten esport i, i te rozgrywki sieciowe, no, jak najbardziej gdzie kasa się zgadza i im się opłaca, bo StarCraft 2, to ile tam już lat jest po premierze, to jest gdzieś tam 2000, któryś rok, nie? Ta dwójka wtedy wyszła i jest już zapowiedziane, że będzie przechodził na free-to-playkę, żeby właśnie jakąś tam kampanię móc sobie rozegrać oraz żeby te rozgrywki sieciowe podkręcić trochę ruch na serwerach. No, z taką informacją się Spotkałem. I skoro miałem newsa ciekawego dla Wojtka, to mam jeszcze newsa ciekawego dla Krystiana. Eee, otóż wyobraź sobie, że e, drogi Krystianie, jak tak e, w te różne, ro, różnorakie gry na VR-ze e, e, lubisz grać i jesteś jednym z nielicznych użytkowników, którzy regularnie z tego <głos> korzystają, co bardzo chwalę, cenię i uważam, że to jest potrzebne e, tej technologii to wyobraź sobie, jak to zwykle na genialne wynalazki wpływa jakiś zwykły przypadek, że jakaś panienka, która się tam Puka z bratem Spielberga, czy, czy coś w ten deseń, yy, grała sobie na wiarze w jakąś grę, i wychyliła się w tej grze yy, przez okno samochodu. Tam ta strzelanka, co wiesz, co, co, co jeździ się samochodem, można być jako pasażer i wiesz, na szynach, przez to dzięki temu być yy, operatorem broni. Nie? Tam, nie pamiętam teraz tytułu, ale yy, myślę, że wiecie o co chodzi w każdym razie w momencie, kiedy się wychyliła, jakby zmieniła swoją pozycję fizycznie, tak, żeby się wychylić też przez to okno samochodu, to centralnie skierowała swe lico okryte tymi goglami pod wentylator, bo widocznie klimy nie miała w domu. I ten wentylator owiał ją wiatrem, a ona potem pod wrażeniem, jakie dało to zajebiste uczucie, stwierdziła, że no fajnie byłoby, gdyby te okulary dawały taką możliwość. Więc kręcili ze starych pecetów dwa wentylatorki jakieś tam z kart graficznych czy z czegoś. Oh, no i ogólnie zaprojektowali takie rozwiązanie, które uruchamia te, te wentylatorki, dając powiew świeżego lub nieświeżego też powietrza prosto wiesz, na, na, na twarz, na policzki, kiedy, no właśnie kiedy, pytanie kiedy, no bo gry nie przewidują takiego rozwiązania, tam wibracje jeszcze o ile jakieś tam obsługują feedback również w wyścigach, ale wiatru nie. Więc y, zaplanowali jakiś tam, y, że to będzie jakiś skrypt, y, który będzie się uruchamiał w momencie, jak będzie słychać y, dźwięki jakby klasyfikowane jako szum wiatru w, w grze. No i kiedy ten szum wiatru w grze się pojawi, to te wentylatorki wam zabzyczą i pierdzielną w twarz wiatraczkiem. Kiedy news się pojawił, to zbiórka się miała dopiero zacząć. Tutaj było raczej od razu pewne, że, że ona się skończy pozytywnie, bo zaplanowali ledwie 30 tysięcy. co i tak jest dużo, biorąc pod uwagę, że te wiatraczki za 2 dolary się kupuje i Trzeba po prostu je tylko gdzieś tam na jakimś elemencie wydrukowanym na, na drukarce 3D podpiąć do okularów. Co fajne, to widziałem, że tam w planie jest mocowanie, jakby system sprzężony ze wszystkimi rodzajami. Znaczy ze wszystkimi w kontekście Oculusem, HTC Vive i również PSVR-em. Więc to jest fajne jakby, że, że każda opcja powinna tutaj współgrać. Możesz się tym zainteresować, bo to ma kosztować jakieś śmieszne tam 50 dolarów. Wiesz co ci, Rafał, bo teraz tak o tym mówisz, znalazłem coś takiego na Kickstarterze. No tak, tu już jest zebra... zbiórka zakończona, bo oni już zebrali 40 tysięcy. To się nazywa VR. ZEW VR. ZEW VR, Zew VR. Ja znalazłem Zew VR no ale chyba ją, ją na nowo odpalili i widzę, że jeszcze dalej można to kupić. Nie no, wiesz, jeżeli się... zdobyli w ciągu trzech dni ten swój próg, to oni oczywiście mogli tam poprowadzić dalej, że to jeszcze jakoś ulepszą, nie? No, no, może no, wiesz, może tak, tam zaraz tak, zrobią tak. jeszcze tą y, śmierdzącą kupę z South Parka, co wiesz, Ubisoft zrobił. No. Ale by był by świetny. Nie polecam, mimo e, wszystko tak. nie polecam. To, to już, wiesz, yy, tak jak te ten wynalazek ten od Ubisoftu do tego South Parka, który <coughs> swoją drogą miał premierę, podobno jest równie dobry jak jedynka i o wiele poprawili yy, rozgrywkę yy, walk, które w sumie stanowią tam sporą część i strasznie chcę to ograć, bo ponoć jest tak trochę bardziej na chirosy stylizowane, że, że tam po całej planszy można śmigać. O, Więc to... A ja właśnie ma, mam softpark, a właśnie zakupiłem softparka no i No to, to to zagramy, ja, ja też zagramy. Z jedynkę. Co I ciekawe, je, jedynka tego softparka, to co było wcześniej, ona była z ps jest troszeczkę poucinana, jeśli chodzi o... O, o boki telewizora, tak, to, to nie jest rozciągnięte na cały telewizor, jest troszeczkę minimalnie ucięte, ale dalej jest w panoramie tylko obraz jest troszeczkę przycięty. No i Rafale, jak najbardziej ci polecam. Ja w to nie gram, ja tylko patrzę, jak moja dziewczyna w to gra. Nie, no tak. ja wiem, ja wiesz, ja jedynką byłem zachwycony, lubię ten humor, podobno dwójka jest y, grzeczniejsza, ale to już wiesz, sam sobie ocenię. E, fakt faktem, że tam no, łamała takie miejscami momenty, ta pierwsza, że, że była aż niesmaczna, mimo wszystko, mimo mojej tam otwartości do wszelkich y, złych rzeczy w internecie, to jednak wiesz, y, jednak trochę budziła niesmak, no może w tej dwójce będzie trochę tam inny, ale ja wiesz, podoba mi się bardzo zamysł tego klimatu superbohaterów i to jak oni, wiesz, nie mają za w ogóle cel fabularny tej gry, wiesz, gdzie oni się bawią w superbohaterów, to nie jest broń boży wiesz, żeby oni uratowali świat, tylko żeby oni zbudowali największą franczyzę, wiesz, filmową, to jest kurde już na samym założeniu, wiesz, porządne Porządny mindfuck. Dobra, yy, ale co myślisz o tych wentylatorkach? Jakby to kosztowało jakieś grosze, gdzieś to eee, tam było to, dostępne, znaczy, to byś przetestował? Znaczy, no mówię, w, w, jestem na starterze 75 dolarów, 75 dolarów, musiałbym e, zobaczyć ten efekt e, Rafale, ja domyślam się, że to może być spoko, ogólnie to może być spoko, e, może nawet, wiesz co, e, tak sobie ja pomyślałem, że może nawet z tym parowaniem e, re, okularów by było lepiej trochę. Jeżeli tak. te wietraczki były, no to, to ewentualnie jakiś plus tego wszystkiego, ale, ale tak czy siak. Ee, no nie, no, musiałbym, no, musiałbym to poczuć e, i, i wtedy bym ewentualnie to ocenił. A tak w ciemno bym jednak tego nie brał, bo na tym wyjażę e, nie gram tak dużo, jak e, mówisz, że gram. Nie mówię, że grasz dużo, no. ale jednak testujesz. Dobra, fajnie, że jakiś tam no tak, pomysł tak, jest, tak, bo bo jakiś to jest kolejny wiesz, pomysł na no jest, responsywność jest, fajny, i moim fajny, zdaniem, no. wiesz, no bo to, co oni tam zrobili, to wygląda jak gówno. No i wiadomo, jak to takie dopinane do okularów gówno musi wyglądać jak gówno, ale yy, pomysł jest na tyle, no nie wiem, prosty w wykonaniu i, i jednocześnie, no można powiedzieć, że ciekawy, że wiesz, ja bym tutaj nie wykluczał, że jakaś ta kolejna generacja Yy, okularów któryś, czy, czy okulusa, czy HTC będzie miała coś takiego zintegrowane, nie? I, i po prostu, wiesz, obsługujące systemowo tam przez yy, przez nasłuch tych dźwięków chociażby. Przecież to w większości yy, właśnie o to chodzi, żeby gdzieś tam yy, sobie pozapieprzać czymś, żeby właśnie jakimś tam kolejką sobie, tak jak mówiłeś ostatnio, po tym yy, parku rozrywki pojeździć właśnie na wiarze na, na, na czy coś w tym stylu. To, to właśnie jest takie fajne, nie? Więc ciekawy jestem, czy ktoś tego pomysłu nie, nie ściągnie. Oni tak poszli w Kickstarter, a moim zdaniem to patentować powinni w pierwszej kolejności. Eee, mhm. Dobra, to ja jeszcze mam jednego newsa i już bym opróżnił tą kieszeń, bo mi się nie będzie chciało potem. Eee, coś, co nas w ogóle nie obchodzi, bo się dzieje w Stanach. Eee, ale jednak obchodzić może, bo może i w Europie zawita, jeżeli tam się przyjmie, eee, czyli premiowanie za pucharki na konsolach Sony. Eee, premiowanie w taki sposób, że zdobyte punkty za pucharki będzie można wymienić na kupony o wartości 10 dolarów zniżkowe za gry. Co zrobić, żeby zdobyć 10 dolarów? Trzeba mieć 1000 punktów. Jak zdobyć 1000 punktów? Trzeba wbić yy, jedną platynę, y, 90 y, złotych pucharków. Dobra, nie będę tak przeliczał, bo się zaraz coś mi popierdoli. W każdym razie platyna jest za 100 punktów. Yy, platyna jest za 100 punktów, złoto jest za punktów 10 i srebro jest za punktów 1, a brązowe, jak to zwykle są bezpunktowe. Yy, mhm. Tylko, że że, tylko, że okej, okay, okej. Okay. Tu, tu ogólnie jest w ten sposób, że e, tak, dobrze zrobisz te przeliczenie. No, no dobra, e, do, dokończę falę, a później coś powiem. no Czyli wiesz... Cieszy zawsze jakiś puchary wbity, aczkolwiek ja mam na nie, Cieszy, no. ja mam na nie wylane i, i nie, nie, nie tam, wiesz, chyba, że gdzieś jestem naprawdę blisko, to dobra, to mogę się poświęcić, tam kilka pucharków dodatkowych zdobyć, nie? Ale, ale broń Boże, tak jak ty, żeby tam trzeci raz tą samą grę przechodzić, yy, bo platynka, bo platynka, nie? I to wiemy od początku, że ty tak masz. Ale... Hmm, biorąc, okay, ale biorąc pod okay. uwagę, że wiesz przez te tam ostatnie... Zaraz do tego wrócę. Gdyby tak było przez te ostatnie trzy lata, yy, to założę się, żebyś tam kilkadziesiąt dolarów na sobie jakieś zniżkowe rzeczy odłożył i, i tylko tyle. Jako boczny tor. Po prostu uważam, że lepiej, żeby coś takiego było, niż żeby tego miało nie być, bo same w sobie te pucharki wiesz, mhm. niewiele dają. No to lepiej, żeby dawały cokolwiek, nawet jak są warte tyle samo, co punkty na Orlenie, nie? Dokładnie tak, no właśnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to może może ci powiem o tym przechodzeniu gier przeze mnie po raz drugi czy trzeci. Wyobraź sobie, że jak grałem w obserwera, to jest to jest akurat jedna z niewielu gier, w których to zaobserwowałem. Jak grałem w Observera, to za pierwszym razem jak przeszedłem tą grę, to po prostu skupiłem się na tej fabule, na tym horrorze itd. i tak i, itd. i ogólnie wczuwałem się w to wszystko, super. Z Drugi raz jak przechodziłem, to oczywiście przechodziłem z YouTube'em, gdzie to wszystko jest, całe to gówno, ale całe drugi, drugie przechodzenie tej gry miało też swój pewien urok, bo po prostu lubię zbierać te gówna czasami, jeżeli to jest dobrze, fajnie pochowane, jeżeli to się fajnie przechodzi i fajnie mi się to zbiera, w sumie nie ma tego tak dużo jak na przykład w Assassinie, i to po prostu skupiam się już na zupełnie czymś innym i powiem Ci, że drugie przejście, pomimo mojego zdziwienia, E, miałem całkiem niezłe. Miałem całkiem niezłe i bardzo dobrze mi się drugi raz tą grę przechodziło. Ale tak, to jest taki wyjątek od reguły. E, a jeżeli chodzi o te twoje pucharki, to wyobraź sobie, że e, osoba, która ma najwięcej pucharków na świecie... Tak, czytałem, tam e, chyba 2,5 tysiąca no, dolarów by mogła mieć za to wymienione. Nie, mo mogłaby mieć 1,5 tysiąca, tysiąca dolarów. dolarów. No. Tak, za tysiąc, prawie 1400 platyn. No to, to tak... E, mm, no to tak wychodzi, że mniej więcej... Ja jak. Wiesz, ale tam, z drugiej e, strony 1400 e, dolarów to jest... E, dolar. 6 tysięcy złotych, no to wiesz, to, to wyobraź sobie, że u nas ktoś daje 5 dyk za to, że, że sobie tam wbijesz e, 3 Tylko platynki. Tylko wjeżdżą... No... no. Ale, ale wiesz, że on to robi pewnie z 10 lat, albo ile. lepiej. Ale Jezu, ale ja nie mówię o tym, ja mówię o tym, żeby wiesz, żeby jak to, no co tak, robisz, tak, oczywiście, oczywiście, kurde, jak wiesz, najbardziej, no. tak. Ja też jest, tak, że wiesz, tak, ja tankuję tak, jest tyle, tego paliwa, że po prostu, wiesz, mógłbym mieć araba jakiegoś tam, wiesz, spokojnie, wiesz, mieszkającego na podwórku, który będzie, wiesz, to sam wykopywał i tankował, a jednocześnie i tak, wiesz, potem przychodzę i biorę, kurwa, latarkę, która jest, wiesz, u Chińczyka za 10 złotych, nie, po, po trzech miesiącach takiego mm -hmm tankowania, czy pół roku. Yy, no tak. Wiadomo, że no tutaj... Musi to być jakoś tam wypośrodkowane, ale tak jak powiedziałem, lepiej żeby coś takiego było niż nie było. Tam na Steamie są jakieś kuponiki, czy, czy inne karty, które można gdzieś tam wymieniać. Na Xboxie też chyba są jakieś punkty, nie? które można coś z nimi zrobić. No w Sony nic... Tam troszeczkę inaczej jest. No, no jest troszeczkę inaczej tam, i w sumie wiesz, tam nie będę na razie kupował Xboxa, pomimo premiery nowego Xboxa, y więc w sumie mnie to nie obchodzi. Ale wiesz, w Sony nie było nic, więc dobrze, że zrobili cokolwiek. Mm. No i, no i właśnie, słuchajcie, dochodzimy do premiery nowego Xboxa. E, no i co? No i wyszedł nowy Xbox. Wyobraźcie sobie, e, mamy premierę, e, 2200. E, cena, jak za ten sprzęt, bardzo niska. I chciałbym powiedzieć e, dosłownie jedną rzecz. Jedną rzecz. E, jest to aktualnie najmocniejsza konsola na świecie. I wyobraźcie sobie, że e, sp Spiderweb, tam jakaś strona internetowa pewnie ją ko kojarzycie z, z, te z technologiami e, rozkminili, rozkminili sobie taką opcję, że że po prostu chcieli zrobić ze specyfikacji tej konsoli normalnego kompa i ile im to wyniesie? No i, no i wyobraźcie że so, sobie, że ja tam czytałem sobie ten artykuł, jakoś go tam e, przebrnąłem, i wyobraźcie sobie, że żeby zrobić sobie takie Xboxa, e, tak jak chce na przykład Wojtek, czyli tak beznadziejnie, że możecie się schylać i tak dalej, i żeby mieć to te bebechy w środku, e, jak nowy, właśnie Xbox One X, to musicie wydać około 6200 zł. Więc to jest, to jest praktycznie 4000 zł więcej, żeby to mieć. No i teraz pytanie brzmi, to czemu w takim razie to, koszt, to kosztuje tyle, ile kosztuje. No i oczywiście podstawowa sprawa to jest taka, że no Microsoft traci na konsolach, tak? Przy każdej sprzedanej egzemplarzu jest w plecy. Więc jeżeli bardzo nie lubicie Microsoftu, to możecie go kupić. Jeżeli nie lubicie wujkabila, to możecie kupić, to to będzie dostało po kieszeni. No oczywiście oni tam liczą na zwrot i tak dalej, ale to jest ta główna podstawowa rzecz, że, że, że, że jednak um... Boże, że, że ta konsola jest taka tania. No i oczywiście to, że jedna fabryka nawala im ilość tam ilości no i wiadomo, że, że w konsolach w całej tej konstrukcji w tym wszystkim te rzeczy mimo wszystko będą tańsze niż w jakimś tam detalach byśmy składali kompa i tak dalej. Ale to tylko pokazuje, jak mocną konsolą jest nowy Xbox One X. No no i oczywiście to, to, że wyjdzie sobie jakaś tam nowa generacja, no to Xbox One, ten X, może może po prostu X, nowy X, e, e, nie mylić z iPhone'em, e, będzie miał jakąś tam wsteczną kompatybilność, no i, i dobrze, bo ja już czuję, że piątka już już tuż tuż wyjdzie, mam nadzieję przynajmniej, e, i, i po prostu X nie musi się spieszyć, bo jest najmocniejszy i to tam różnice są dosyć spore. I, i można powiedzieć, że, że Microsoft wszedł tak minim tak tak tak nawet dosyć mocno taką jakby już nową generację, tak, konsoli. Bo jednak oni tam wywalają już te tam ich ten przelicznik 6 teraflopów, gdzie PS4 ma 1,5 czy tam 1.6. No to no to to już jest dosyć mocny skok. Już nie nie nie porównuje z Pro u Pro jest koło 4 teraflopów. No więc to tyle, jeżeli chodzi o Xboxa, e, bo Rafał o nim wspomniał. Wojtku, czy masz jeszcze jakieś ciekawe wiadomości, którymi możesz się z nami podzielić tutaj mhm. w naszym studiu? Proszę, Proszę Wojtku. Mam. I one są ciekawe i cicho. E, okay. Kolejna rzecz z bliskonu. No bo bliskonu. A ty jeszcze tego nie skończyłeś. No, nie. Boże, sorry, no. Wszystko robi, żebym ja tych recenzji <śmiech> się nie zrobił, ale chuj, pierdol się i takie <śmiech> zrobię. Możesz już iść, dobra, ja no? Nie. nie, nie, nie, nie, teraz, teraz ja. Eee, co chciałem powiedzieć? No tak, jedna z problemów podstawowa. Hmm. Eee, będzie nowa wersja, eee, albo inaczej, będzie stara wersja World, World of Warcraft, to znaczy ta wersja tak zwana Vanilla, czyli eee, bez żadnych dodatków, bez żadnych udziwnień, eee, tak jak ona była e, tych kilka ładnych lat temu, kiedy World of Warcraft ujrzał światło dzienne. Wbrew pozorom to jest ciekawa informacja z kilku względów. Po pierwsze, sam samego mnie zaskoczyło, że jest cała masa ludzi, którzy jeszcze grają na pirackich serwerach w te pierwsze wersje World of Warcraft. Ja sam pamiętam, jak grałem w World of Warcraft wersję Vanilla, wa yy, po prostu tam jakiś ileś tam czasu po premierze, nie wiem, pół roku czy rok. I byłem zachwycony tym klimatem, tym co tam było, tym jak się podchodziło do, do sprawy. Wiecie, najfajniejsze było to, że ty byłeś takim po prostu takim byle kim, no. Nie byłeś żadnym największym bohaterem wszechświata, tylko byłeś takim sobie prostym wędrowcą, yy, który tam z plecakiem na, na, na, na, na plecach gdzieś tam sobie wędrował przez świat i, i go poznawał. I to był największy urok chyba tego World of Warcraft. Z kolejnymi dodatkami testowało się coraz potężniejsze, aż w końcu w pewnym momencie zatraciło się to poczucie przygody wielkiej, nie? I bardzo wielu ludzi próbowało wrócić do tego klimatu przez właśnie korzystanie z takich pirackich serwerów. Co ciekawe, bardzo, bardzo dużo ludzi pisało do Blizzarda, że może, ej, może byście tak zrobili, takie serwery jakieś tam klasyczne, może by się dało, a oni cały czas, że się nie da. Nawet kilka lat temu ktoś z Blizzarda oficjalnie powiedział, że to są mrzonki i tego się nie da zrobić i generalnie dajcie spokój. Po czym jakiś czas temu te Blizzard zaczął zwalczać te pirackie serwery wangliowe. Nie zwalczał innych, zaczął zwalczać tylko te waniliowe. I co się okazało, głosili teraz na Bliskonie, że jednak będą robić, że, że jednak będą robić te serwery, że zrobią taką wersję. Mało tego, powiedział to ten sam człowiek, zdaje się, tutaj nie, nie mam tego na 100% potwierdzone, ale z tego co że to był ten sam koleś, który powiedział kilka lat wcześniej, że to się nie da zrobić. A teraz sam sobie taką autokrytykę zarzucił, powiedział, że no, byli tacy, co mówili, że tego się nie da zrobić, ale oni byli krótkowzroczni, także to, to się jednak da zrobić. Nie? <śmiech> bardzo takie to było dość sympatyczne, zresztą fajnie to było zaprezentowane też. I wiecie co, i ten trailer, który się pojawił w związku z tym ogłoszeniem, jest u nas oczywiście na stronie www.woosowproject.pl zapraszam. On jest bardzo fajnie zrobiony, bo to są po prostu intra, takie nie, nie całe, no tam powycinane tak troszeczkę, ale z wszystkich tych dodatków tylko że puszczone do tyłu. One po prostu się cofają, nie? możesz to, to z tego najnowszego dodatku, z poprzedniego, z poprzedniego, wszystko do tyłu, jakby cofał się ten czas i w pewnym momencie jest takie zawieszenie i pojawia się fragment z pierwszej, z podstawki, z tej pierwszej części, kiedy ty, ten krastolud w takiej śnieżycy przedziera się tam przez, przez tą śnieżycę ze swoim niedźwiedziem i to daje takie poczucie... Yy, Rzeczywistego powrotu do tych starych korzeni. Naprawdę świetnie zrobione, bardzo fajnie, marketingowo, według mnie, ugryziony temat. To jest taki jeden news. A drugi, jakby ktoś chciał, to Watch Dogs. Pierwsza część jest za darmo na Uplayu. Można sobie, każdy może sobie się zalogować, pobrać i mieć. Znaczy, Wo Wojtku, no nie każdy. No. Nie każdy. No każdy, kto ma PC. No. No, okej. Okay. Dobra. E, słuchajcie, e, nie wiem, Rafale, czy ty coś jeszcze masz, ale ja chciałem powiedzieć, jeżeli nie masz, to na zakończenie chciałem powiedzieć, e, bo w teorii na, nie powinieneś mieć, ale, ale jak masz, to coś tam sobie powiedz. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, Rafale, że chyba odpadła ci jedna gra do kupienia w tym roku. Wiem, wiem, niestety, ale, ale w ogóle tu, wiesz co... Mówimy o Metforspeedie oczywiście. To, że, że gra jest, wiesz, zepsuta przez jakieś mitro, mikrotransakcje. To, że jakieś ma w ogóle durną liniową podobną rozgrywkę, że, że tam są checkpointy co co tam kilkaset metrów, że pościgi z policją, które przecież są wiesz, no znakomicie były tam w wielu częściach, wiesz, wykonywane, to tutaj są po prostu jak po szynach i, i dopóki nie przejedziesz jakiejś konkretnej odległości, to wiesz, to, to, się on nie kończy, czy, czy inne jakieś głupoty, no to mnóstwo takich rzeczy już yy, czytałem, yy, mhm. a jednocześnie jakieś czytałem opinie, które nie, do, nie zauważyłem, żeby to było sponsorowany artykuł, ale chyba jednak był. Yy, bo ktoś mówi o jakiejś bardzo głębokiej i, i mocno wykorzystanej yy, inspiracji Forza Horizon 3, która no, jest dla mnie jedyną grą, dla której bym kupił Xboxa w zasadzie, nie? Więc yy, tym bardziej mnie to zastanawia i jestem ciekawy, wiesz, yy, jak mi się to udało badać, ale no, mam popsutek Gran Turismo, mam popsutego Need for Speed'a i, i bawię się w grzechu znaczy, nie? Słuchaj, no. <laughs> Gran Turismo masz popsute, fakt faktem, ale ale, ale Spida masz kompletnie ze spierdolonego. Eee, chciałbym, ci, chciałbym jeszcze zauważyć jedną rzecz, że, że, że z, tymi, z tymi loot crate'ami og ogólnymi paczkami i tak dalej jest coraz gorzej w tych grach, no ja rozumiem, że tam over Overwatch, e, czy jakiś nawet ten Fortnite no, no to te gry są naturalne, okej, okay, ja rozumiem że może tam być, już w Shadow of War no już tak nie do końca tego rozumiem bo gra jest typowo offline i nie widzę potrzeby wpierdalania tego, ale w wyścigi? Wyścigi w pieprzowaniu, jakieś, jakieś krejty, że sobie losujesz jakieś karty, i w tych kartach tam masz jakieś części wyposażone. Tak, bo oni zrobili to ty wszystko. Możesz, wiesz co? Ale no to zamiast, no na chuj, to zamiast komu? kupowania części, tak jak było we wszystkich, znaczy we wszystkich, ja wiem, ja wiem, we wszystkich ja to oni zrobili, wiesz, coś w stylu. Yy tego jak opowiadałem w The Crew, czyli budowania poziomu pojazdu tak jakby, nie? Poprzez szereg tam zmiennych i części kolejnych poziomów i tak dalej, i tak dalej. Więc e, no można tutaj wpasować te, te loot -crate y oczywiście. No oni jakieś tam w ogóle, wiesz, cuda z tym ostatnio odpierdalają. No to jest kompletnie, no, wiesz, jest, dla jest mnie grubo. ten skończy jest się na tym, że ja, wiesz... Zainstaluję sobie jakiegoś starego, zmodowanego. Ostatnio widziałem yy, Underground na dwójkę, który był jakiś mega zmodowany i wyglądał, wiesz, poza jakimiś tam yy, niektórymi budynkami kiepsko wyglądającymi. To naprawdę, wiesz, wyniesiony na wyżyny. I, mhm. I tak to się będzie kończyło, albo po prostu PS3, Gran Turismo 6. I, i dziękuję. No niestety, zobaczymy, co, no szkoda, zobaczymy, szkoda. co przyniesie dekru, yy, dwójka. No właśnie dekru, i tak, i tak właśnie chciałem po, powiedzieć, tylko, że właśnie na Nitwa Speedowski nie trzeba czekać, więc Ale, może, yy, może ten dekru uratuje. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Arkejdowych wyścigów. A propos dekru, to wiesz, no? już my, już jakiś czas temu przestaliśmy mówić o wszystkich dodatkach, które się pojawiają do, do GTA V, nie? Mm -hmm. Natomiast pojawił się tam dodatek wykorzystujący niejako transformację pojazdów i w jakiś sposób czułem inspirację właśnie tym, co pokazano na trailerach z The Crew, że śmigasz sobie gdzieś samochodem i, i trasa powiedzmy e, zmienia się na wodną i, i samochód się transformuje w łódkę, nie? Czy, czy coś w tym stylu, tak przynajmniej widziałem no, na, na trailerze. No ale to tak, tak, tak, tak, tak, ale yy, coś nowego, coś innego, jakieś tam odświeżenie dla mnie spoko. E, aby to było, aby o, aby nie było, chociaż nie, tam będą mi, mi, mikrotransakcje, bo wszystko było The Crew. W poprzednim było The Crew? Słucham. W normalnym The Crew były mi, mikrotransakcje? E, to znaczy. Były, były przede wszystkim pojazdy w DLC, tak? Mnóstwo samochodów można było dokupić tylko za... W DLC? Jako, jako DLC za gotówkę, no wiesz, jak, jeżeli masz garaż, wchodzisz do niego i możesz trzy samochody kupić za walutę w grze, yy, a kolejne pięć za yy, ekstra walutę w grze, a kolejne trzy za złotówki w PS Store, no to jest to kibel, nie? W stylu Ubisoftu. Natomiast, no, na szczęście wybór tam był na tyle spory, że Yy. Yy. Czy w ogóle ich nie wiesz? Do końca nie rozumiałem, jak oni to wybierali, bo wiesz, jakaś zajebista fura yy, amerykańska, jakiś mustang czy coś, był normalnie do, do odblokowania z, do, za, za pieniądze, a. Yy gotówkę trzeba było zapłacić za Fiata 500, nie? więc to, to, to było takie mm. trochę dziwne, no, tak. natomiast no, miało pewnie jakieś tam odniesienia, były i na pewno też będą, dlatego myślę, że może w Dekru, wiesz, jakiś klucz sezonowy by się przydał, czy czy jakaś taka specjalna przepustka, zobaczymy. No, ale słabo, słabo, że w tym kierunku, wiesz, te, te wyścigi zmierzają, no. Gran Turismo też będzie miało od tego, bo w, w mało samochodów w Dali od razu powiedzieli, że nie, my rozbudujemy tą bibliotekę, tylko trochę pieniędzy, więcej. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o newsy. Przejdźmy w końcu do naszej sprzedaży. Ja przez sprzedaż po prostu szybko przelecę, bo ostatniej nie było, przez miesiąc jej nie było, fajnie. E, więc słuchajcie, no najlepiej sprzedającą się grą oczywiście wiłkę będzie, tak, nowy Call of Duty, Eee, druga, druga wojna światowa eee, później mamy nowego Assassina Origins, trzecie miejsce ma FIFA 18, czwarty to jest Super Mario Odyssey na Switcha eee, piąte jest Gran Turismo Sport szósty jest nowy Wolfenstein Siódma jest Forza, siódemka, ósma jest Mario Kart, 8 na Switcha, dziewiątka jest Forza Horizon 3 i ostatni jest, o to jest ciekawe, Shadow of Mordor i to nie Shadow of War, tylko Shadow of Mordor. Ciekawe, ciekawe, może po prostu ludzie zagrali w War'a i sobie chcieli zagrać w jedynkę, albo może, nie wiem, dwójka wyszła i chcą najpierw i tak zagrać w jedynkę, tak czy siak Shadow of Mordor na pierwszym miejscu no i, i, i w sumie Call of Duty, bardzo dobre Call of Duty podobno, więc yy, ja się wcale nie dziwię, podobno ta sprzedaż tego Call of Duty jest bardzo mocna e, tam około 50% wyższa niż Infinity, Infinity Warfare, więc tak jak wszyscy się domyślali przejście nowego Call of Duty na na, znaczy powrót w sumie do jakichś tam korzeni, do tych starych czasów wyszło z serii na dobrze i przede wszystkim wyszło na sprzedaży ale, ale ale, seria naprawdę jest bardzo fajna, jest dosyć dobrze odświeżony multiplayer, bo są tam dosyć ciekawe tryby, w której robi się pewne misje, e, jakieś tam obrony tam różnych tych plaż i tak dalej i, i to troszeczkę od, odświeża nam multiplayer. Tak czy siak gra się sama broni, kampania oczywiście zrywa e, z nóg, jest mega. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o sprzedaż to tyle, więc yy, jedziemy chyba z tematem głównym no i w tym momencie wchodzimy do lasu a tam Rafał czai się z pistoletem na serenkę. Więc jak ci to będzie szło Rafale? Zaczynamy od sarenek. Dobra, zacznijmy od serenek. Yy, więc cóż, mamy naszego Huntera. Yy, Hunter jest yy, grą przede wszystkim symulacyjną i tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę naprawdę jestem mile zaskoczony, biorąc pod uwagę, że obydwa, obydwie z tych gier to są raczej tańsze tytuły. Widać, że to, to, to nie jest triple A po tam 290 zł, tylko raczej koło 150, zależnie od tego, gdzie, gdzie poszukacie. I to zdecydowanie przemawia za tym, żeby się może zainteresować. I, i tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli szukacie jakiejś takiej odskoczni ale powiedzmy trochę bardziej yy, poważnej męskiej bym powiedział niż jakieś tam przekładanie klocków, tak jak Krystian lubi się pobawić w takie rzeczy, to yy, to to może się sprawdzić, albo jedna, albo druga z tych gier yy, Ej, poczekaj, poczekaj, no. poczekaj, Rafale ja przekładam klocki? jakichże ja przekładałem klocki? No ty lubisz takie te dziecinne takie zabawki, no przecież ciągle grasz w coś takiego, no no, w, w, w, ale Słuchaj, jak ja się, ja się wtedy wyłączam, ale były te tumble i te różne takie tamblery, nie? Były, były. Nie oszukuj, przecież wszyscy słyszą, to jest nagrane. Chyba, że archiwum zgasł. <laughs> no, bo... e... Nie, nie, to ewentualnie to testowałem. Ale nie, akurat gr ta gra jest bardzo fajna, więc ej, sorry. No dobra, nam, e, mów Rafale. Już, już się nie tłumacz, więc... E... Mamy grę z perspektywy pierwszej osoby, która zasadniczo od razu wiecie, budzi skojarzenie z jakimś shooterem yy... I od razu musimy z tego wrażenia się wydostać, bo, bo jeżeli, jeżeli będziemy podchodzili do tej gry jak do typowego shootera, to, to nic kompletnie w niej nie zdziałamy. E, tutaj trzeba sobie uzbroić się w cierpliwość, e, trzeba czerpać radość z tego, że e, się po tym lesie chodzi i tam jest oczywiście pełny m, cykl dnia i nocy i, i to polowanie może się skończyć dopiero późną nocą, kiedy e, włączymy latarkę i gdzieś tam ustrzelimy sobie z daleka jakąś zwierzę. pomimo, że ją śledziliśmy przez ostatnie tam 40 minut załóżmy, co w grze było równowartością paru godzin. I mamy latarkę, mamy lornetkę, mamy aparat yy, który tam służy powiedzmy yy, no trochę dla fabuły jakieś zrobienie zdjęcia na zoomie jakiegoś tam zwierzaka, mamy tam teoretycznie jakąś fabułę w postaci, że jakieś zlecenia na maila czy, czy, czy w inny sposób przez, przez jakiś tam telefon dostajemy żeby pójść gdzieś i na przykład upolować dwa jelenie albo coś w tym stylu. Natomiast kompletnie jest to niepotrzebne. Ta fabuła jest tak nieinwazyjna, że mój kolega, o którym wspominałem, że, że też razem ze mną to ogrywał, to kompletnie ją zignorował, nawet nie wiedział, że tam jest coś takiego. Tego telefonu nie wyjął, po prostu wziął kałarkarabin, pobiegł do tego lasu i zaczął polować. Nie? I w żaden sposób to niczego nie blokuje, bo w grze oczywiście mamy tam jakieś rzeczy do odblokowania. Przede wszystkim możemy odblokować inne karabiny, które się różnią no przede wszystkim swoim zastosowaniem, bo, bo mają inny kaliber, inny kaliber będzie lepszy na, na inną zwierzynę. Bo oprócz tam mamy kilkanaście rodzajów chyba zwierząt, około tam dwunastu może. Jeżeli dobrze pamiętam, od jakichś małych lisków przez, y, przez kilka rodzajów jeleni, których jest chyba tam cztery albo, albo i sześć nawet, kończąc nawet na niedźwiadku. E, więc na pewno nam się przyda jakiś wybór broni, trzeba uzbierać y, dosyć siermiężnie trochę. <śmiech> trochę gotówki, żeby kupić sobie kolejną broń i tutaj w zasadzie ta fabuła się bardziej przydaje, bo za nią za kolejne misje dostajemy nie tylko więcej XPK, ale i więcej pieniędzy za wykonanie misji, niż za typowe upolowanie zwierzyny, za co tam zawsze wpada jakiś, jakiś hajs. Poza tym, Możemy wybrać również broń krótką w postaci jakiegoś kolta, możemy wybrać broń cichą w postaci łuku, których też jest tam kilka do wyboru i jak się nie mylę to jest też gładko lufowa, czyli, czyli coś w stylu shotguna, na nasze tłumacząc. No i to się wszystko przydaje, tam co prawda nie polujemy na, na, na żadne drobną zwierzynę typu ptaki czy coś w tym stylu, aczkolwiek tam cała jakby fauna jest tak zrobiona, że się z nią spotykamy, czyli mamy tam króliczki, mamy wywiórki, mamy, mamy ptaszki, które tam umilają powiedzmy cały ten klimat i sprawiają, że naprawdę... Jeżeli jest to odpalone na, na surround szczególnie, to to można się wczuć, że naprawdę jest się w tym lesie, że, że te wszystkie dźwięki, które się rozchodzą... Dźwięki w zasadzie uznaję tutaj na równi mm, wartościowe z grafiką, bo, bo cudownie ją uzupełniają i to naprawdę jest fajne przeżycie. Yy... No i to jest właśnie taka gierka, żeby kompletnie się nie spiesząc, czasami nawet stać w jednym miejscu i się czaić, aż zwierzyna przyjdzie powiedzmy na jakiś swój teren żerowy, nazwijmy to, żeby się na nią zaczaić i ją upolować. Jest kilka mechanik, które powodują, że... że wzmacnia się efekt taki symulacyjny. Tutaj możemy zaliczyć do tego fakt, że na przykład po wystrzale w jakimś miejscu dosyć spory obszar na tej mapie będzie przez kilka godzin co najmniej skażony takim fioletowym znacznikiem na mapie. No wiadomo, zwierzyna się przestraszyła i raczej nie będzie w to miejsce wracała, nawet jeżeli tam są jakieś obszary, z których korzystają. Skoro o tych obszarach mówimy, to chodząc po mapie, które mapy są, są dwie, ale są no naprawdę bardzo duże, jeżeli byśmy chcieli chodzić z buta, nawet mając dostępne kłady, bo możemy sobie też wziąć kłada bez żadnych dodatkowych kosztów i po po prostu tym kładem pojechać yy, na drugi koniec mapy, to też ta wycieczka zajmuje nam co najmniej kilkanaście minut, żeby tą mapę przejechać, a, a ten kład tam jedzie powiedzmy z 50-60 na godzinę. Yy, więc no nie mogę na pewno powiedzieć, że ta mapa jest yy, mała. Są tam Jest bardzo zróżnicowana, bo tam są i pola kukurydzy, i jakieś góry, i, i lasy, krzaki, jeziora, więc to, to jest wszystko taki teren niejednolitego takiego parku narodowego, że faktycznie yy, tu jakąś farmę z wiatrakami miniemy i, i taka wycieczka przez mapę powoduje, że yy, ten krajobraz pomimo, że jest spójny, to, to cały czas się zmienia i, i daje możliwość yy, znalezienia kryjówek różnych yy, zwierząt. Tam się nam pojawiają takie znaczniki, yy, że tutaj na przykład mamy yy, teren, w którym do wodopoju przychodzą zwierzęta, yy, takie i takie w takim przedziale czasowym, więc yy, biorąc tam pod uwagę cykl dnia i nocy możemy się yy, o 7 rano schować w takiej budce, bo takie budki jeszcze są tam yy, dla myśliwych yy, opcja zbudowania ich w zasadzie yy, można tam też kilka już gotowych znaleźć na mapie. No i w takiej budce możemy się schować i mieć taki, nie wiem, nazwijmy to bunkier z wygodną pozycją, żeby się zaczaić, nie? No i tam są różne takie opcje jeszcze na, na legowiska, gdzie zwierzyna śpi, gdzie zwierzyna je, no i gdzie pije wodę. W gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. Oprócz tego śledzimy zwierzynę. I jeżeli chodzi o śledzenie, to tak naprawdę można wyróżnić cztery elementy. Pierwszym elementem jest dźwięk. Dźwięki rozróżniamy w zasadzie na dwa rodzaje. Pojawia nam się, tam słyszymy ewidentnie, że, że jakiś dźwięk się pojawił. W zasadzie po dłuższych kilku rozgrywkach to już te dźwięki rozróżniamy w zasadzie nie czytając opisu, co tam się pojawiło. Bo, bo to może być zarówno dźwięk godowy, jak i dźwięk, który zwierzęta wydają, jak ostrzegają się wzajemnie przed niebezpieczeństwem. No i wtedy nam się też pojawia znacznik na mapie, skąd ten dźwięk mniej więcej dochodzi, więc możemy się od razu w tamtym kierunku udać, bądź możemy... W zasadzie też mi się tak zdarzyło wycelować od razu w tamtym kierunku na dobrym zoomie i gdzieś tam między krzakami zobaczyć tego jelenia, który wydał jelenia, czy też inne zwierzę, które wydało to ten dźwięk. Od samego początku mamy dostęp do lunety z możliwością zoomu kilkukrotnego. Oczywiście tam wiadomo, że w późniejszych opcjach są są jakieś lepsze rodzaje lunet i tak dalej, ale jakby od razu ten zoom większy jest dostępny. Broń cały czas się nam kołysze w rękach. Kiedy próbujemy oddać strzał, jest tam pod L3 tak zwany wdech powietrza dla snajpera możemy się oczywiście kucnąć bądź położyć, żeby zwiększyć stabilność broni. Ciekawe jest też to, że nie możemy tego oddechu wstrzymać na zbyt długo. Pamiętam, że w jakichś kodach, czy, czy tego typu grach wstrzymanie oddechu powodowało, że tam po dwóch, trzech sekundach on zwyczajnie to powietrze wypuszczał. Tutaj jest tak, że po chwili nam po prostu zacznie tak łomotać serce, bo to serce cały czas też jakby tętno jest gdzieś tam pokazane. Więc nawet po krótkim truchcie bądź właśnie w wstrzymaniu tego oddechu, no nie będziemy w stanie tych rąk utrzymać na tyle, na tyle prosto, żeby celny strzał oddać. Po prostu będzie potrzebna chwila na uspokojenie się. No i wracając z tej dygresji do, do tego śledzenia, mamy ślady na na ziemi, które widzimy. W nocy ledwo je widzimy, chyba, że użyjemy latarki. W dzień widzimy je trochę lepiej. One są tam takimi w miarę jaskrawymi kolorami, białym, biało-niebieskim oznaczone. Zwykle tam z kilkunastu metrów widać te ślady. No i trzeba podejść i jakby je odczytać. Kliknąć tam przycisk, który służy za czytanie tych śladów. One zwykle pokażą, jeżeli to są kopyta, taki przybliżony kierunek, bo to nie jest nigdy strzałka, tylko bardziej coś w stylu yy, takiego pola widzenia typowego 90 stopni, jak było w metalgirach starych, yy, że mniej więcej w tym kierunku gdzieś tam się zwierzyna poruszała i jaki to był rodzaj ruchu, czy to było bieganie, czy to był jakiś tam kłust, czy, czy zwykłe chodzenie. Yy, poza śladami kopyt, yy, które nam nakreślają kierunek, yy, drugim rodzajem śladów są odchody. Ponieważ po odchodach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ślady są świeże, czy trochę już dłuższe, czy bardzo stare. Przez co z uwagi, że te ślady potrafią się przecinać, bo bo powiedzmy stary szlak z nowym nam się przetnie, no pozwoli to powiedzmy wyjść w odpowiednim kierunku, tak? śledząc i widząc gdzieś tam te odchody, które są no trochę podejrzanie częste jak na y, symulację. Biorąc pod uwagę, że, że zwierzęta tak często by się tam załatwiały, to yy, trochę się nie chce wierzyć. Trochę tak jak śledzenie królika. Jak ktoś miał królika kiedykolwiek, to wie, jakie on zostawia ślady. Nie, nie jest problem, go nigdy znaleźć w mieszkaniu. Praktycznie po linijce. Yy, no i mamy trzeci rodzaj, rodzaj śladów. To są ślady z krwi, które się pojawiają oczywiście tylko wtedy, jeżeli wykonamy strzał i będzie to strzał, zjebany, dlatego, że w polowaniach chodzi o to, żeby jak najszybciej zwierzyna padła, tak? bo wtedy nie wydzielają się tam jakieś stresowe związki w krwi i tak dalej. Ogólnie to mięso jest lepsze, więc chodzi o to, żeby zrobić one-shota. Już chyba wspominałem o tym wcześniej, ale zabijanie headshotem tutaj jest bardzo trudnym tematem i raczej się go w polowaniach nie, nie praktykuje. Yy, zdecydowanie celuje się w klatkę piersiową, w płuca, serca i, i gdzieś tam taki wielokomorowy strzał, żeby oddać. Yy, przy czym zwracam tutaj też uwagę, że mamy różne rodzaje amunicji. Możemy na przykład sobie yy, zakupić amunicję, która ma yy, no i nie będę tam tłumaczył dokładnej nazwy, w każdym razie wzmocnione czubki, które służą temu, że łamią kości o wiele skuteczniej. Nie, nie rozbryzguje się ten pocisk powiedzmy na kości, tylko łamie, więc no będzie zdecydowanie korzystniejszy, jeżeli chodzi tam o jakieś przerwanie kręgosłupa, czy, czy, czy właśnie strzał w głowę, nie? żeby ta zwierzyna padła. Jeżeli natomiast ona nie padnie, to zacznie uciekać i my wtedy ją musimy śledzić i śledzić albo po to, żeby dobić, albo po to, żeby znaleźć tą pół kilometra, czy nawet dwa kilometry dalej już nieżywą po tych śladach krwi. No i takie są właśnie ślady. Fajne jest to, że po każdym strzale mamy y, zapisaną statystykę i, i jakby widzimy, jaki był tor lotu kuli, gdzie trafiliśmy to zwierzę, ile powiedzmy energii, w jakim stopniu nazwijmy to je uszkodziliśmy tym, tym pierwszym strzałem, czy tam jest jakiś bonus za szybką śmierć, czy, czy też nie. Y, czasami to widać... Po dwóch strzałach czasami zwierzyna od razu ucieka, czasami powoduje ten strzał chwilowe zamarcie i daje szansę na oddanie kolejnego strzału, więc to wszystko jakby na tym podsumowaniu się pojawia i pozwala przeanalizować to, co przed chwilą zrobiliśmy no a to jest taka miła satysfakcja, bo przyznam, że jak już mamy tam raz na pół godziny, załóżmy wyśledzoną i upolowaną zwierzynę, którą uda się powalić, no to dobrze, że to się nie kończy na tym tylko, że, że podchodzimy i zbieramy tam paczuszkę, wiecie, tylko, tylko, że mamy faktycznie tą statystykę, którą jeszcze możemy sobie tam obejrzeć, zapisać, pochwalić ewentualnie przed kimś i tutaj muszę na minus, tam oczywiście jest też odległość z jakiej strzału oddaliśmy, oczywiście tam są trofea z tego tytułu i, i tak dalej i tutaj muszę ponarzekać na coś, nie jest to w sumie duża wada ale na pewno kule jest system automatycznego zapisu możliwe, że tam jakaś częstotliwość, którą się to zapisuje ona jest może i wystarczająca, może to jest tam co 15 minut, nie wiem, natomiast jest sobie ten autosave i i on nie robi żadnych zapisów na przykład po właśnie istotnych wydarzeniach. No, na moje oko tak przyzwyczaiły mnie gry, że kiedy coś się dzieje, załóżmy, nie wiem, umieramy i odradzamy się, to zwykle wtedy widzimy kółeczko, że ta gra się zapisuje, nie? pokazuje ten stan rzeczy, co się wydarzyło gdybyśmy tam wyłączyli teraz konsolę, powiedzmy. Natomiast tutaj mam tak, że udało mi się oddać jeden bardzo fajny strzał. Tak akurat łatwo było rozpoznać, bo to była misja, gdzie właśnie miałem tam dwa jelenie do zabicia w konkretnym miejscu i udało mi się jednego z nich zabić. To był całkiem fajny strzał z dużej odległości i można powiedzieć, że tam trochę dumny z niego. Byłem jakieś trofeum, wpadło, zrobiłem screenshota i tak dalej ale potem odpuściłem tą grę wyłączyłem konsolę, w sensie wpuściłem w tryb uśpienia potem oczywiście wyszła jakaś tam akcja z tymi wakacjami, jakaś przerwa w dostawie prądu nieważne, w każdym razie konsola się zresetowała i w ogóle tego jelenia zabitego nie było pomimo, że to tam no nie było od razu, że tą konsolę wyłączyłem 3 sekundy po tym jak go zastrzeliłem nie? więc na to trzeba uważać, ewentualnie jakoś wymuszać może te sejwy nie jest tam zbyt super, jeżeli chodzi o, o menu, o, o tego typu rzeczy, które powiedzmy, że yy, inne gry potrafią nas rozpieścić bardziej, jeżeli chodzi o, o jakąś taką ergonomię i, i tego typu rzeczy, to tutaj to jest podstawówka, nie? To, to, to w ogóle można powiedzieć, że nie istnieje. Chodzenie po menu wiesz, jest, jest zbędne i tak naprawdę liczy się tylko to, kiedy cię wyrzucą do tego lasu i znikasz w nim na parę godzin i, i wtedy jest gra, a, a pójście do sklepu, yy, Fajnie, że tam jest dużo informacji o jakichś samouczkach, o tych broniach, o technikach, o, o, o zwierzętach poszczególnych, o, yy, o rejonie, w którym polujesz, tak naprawdę jest sporo informacji do poczytania, więc to może yy, trochę tam, yy, oczywiście po angielsku nie ma żadnej polonizacji yy, i to nam może trochę ułatwić rozgrywkę. I drugą taką wadą, która, na którą wam zwracam uwagę szczególnie, jeżeli zaczynacie i też nie bez powodu mówiłem o kilku tam rzeczach, które są w tej grze możliwe, bo gra ma beznadziejny samouczek i podaje jakieś tam rady tak naprawdę bardzo, bardzo wątłe, bardzo rzadko do tego stopnia, że Chyba po trzech godzinach gry co najmniej się zorientowałem, że jest możliwość zoomowania yy, i to zarówno na aparacie, jak i na lornetce, jak i na lunecie, więc yy, no jak już kilka polowań miałem za sobą, a dopiero się zorientowałem, że na lunecie można przybliżyć, a nie korzystać z podstawowego trybu, no to jest różnica jak się robi wiecie, na lunecie razy 2 razy 8. nie? Yy, inną opcją, której z kolei ja gdzieś tam tak odruchowo wykryłem chyba właśnie przez te inne strzelanki, a, a kolega mój z kolei nie wiedział do samego końca, jest właśnie to wstrzymywanie oddechu. Też nigdzie się nie pojawiła informacja, że yy, jakoś tam widocznie, że, że z czegoś takiego można skorzystać, więc yy, na to zwrócę uwagę, warto gdzieś tam coś poczytać chwilę, jakie są mechaniki w tej grze, żeby, żeby korzystać z niej jakoś tam radośnie, w miarę w, w odstresować się przy wyciszyć, udać, że się wyjechało na ten weekend, na to polowanie, tylko bez tego całego, wiecie, smrodu, spania gdzieś tam no, w jakimś chujowym namiocie i, i faktycznego bałaganu, tylko naprawdę, naprawdę skorzystać z tej przyrody, nie, gdzie tam jest fajna pogoda, jakiś tam księżyc świeci i ptaszki ćwierkają. No. Y -y, I to tyle, czas y -y, na pytanie. Rafale, czyli... Ogólnie ta gra chyba nie jest dla mnie, co? No na pewno nie, ona jest dla, <laughs> dla specyficznych. Znaczy inaczej, ja, dla, ja, ja może na... nie, to, nie chodzi o to, że I... dla specyficznych ludzi, bardziej właśnie, tak jak powiedziałem we wstępie, ja widzę, że to jest właśnie produkt dla tych, którzy potrzebują takiej odskoczni od tego e, takiego świata miejskiego, w którym po prostu, wiesz, wszędzie jest ten pęd, tutaj fast food, tutaj jakiś, y, jakaś głupia firma z jakimiś głupimi targetami, jakieś, wiesz, dziwne rzeczy. Jak ktoś ma, wiesz, spokojny wyluczenie uzowane życie, tam sobie, wiesz, nie ma, nie ma z niczym problemów i tak dalej, to podejrzewam, że mu się nie będzie chciało. Nie wydaje mi się, żeby ta gra trafiła, nie wiem, do nastolatków, którzy tam, wiesz, wróci ze szkoły, ma, ma 7 godzin wolnego na granie, zanim pójdzie spać, nie? Natomiast bardziej, bardziej celowałbym chyba w takich, którzy właśnie wracają po pracy i potrzebują się gdzieś wyrwać, bo Wiesz, nawet coś takiego, że, że się gdzieś tam... Zaczaisz, powiedzmy, na tą zwierzynę i w międzyczasie sobie będziesz, nie wiem, coś tam czytał na komórce i czekał aż po prostu jakiś jeleń zawyje, żeby, żeby wzbudzić twoją czujność, nie? No to, to jest takie normalne tutaj, nie? Trochę jak łowienie ryb, tylko moim zdaniem bardziej jednak ciekawsze, bo masz gdzieś się poruszać, nie? Na tych, na tych, rybach to tam, nie wiem, jakby było, no to dla mnie jeszcze mniej przemawia zdecydowanie. Ale w zasadzie do tego bym to porównał, nie? Na pewno to jest największa zaleta tej gry, że ta grafika i, i ten las i to jak to jest odwzorowane razem z tymi dźwiękami, z światłem, które jest naprawdę też świetnie wykonane, co prawda tam bez jakiegoś HDR-u, ale, ale też wygląda super, yy, tam jest tak trochę jesienny klimat, ale wiesz, las jest i iglasty i liściasty. Yy, Naprawdę jest to po prostu fajne doznanie i przyjemnie się po tym lata. I te krzaki i te drzewa są gęstsze, lepiej wykonane niż w Wiedźminie, to jest, wiesz, tam było przyjemnie sobie czasami gdzieś pokusować, wiesz, czy pobiegać po, po takich terenach, a, a tutaj to daje jeszcze lepsze wrażenie. Może trochę to jest kwestia, nie wiem, trybu FPP, może tego, że, że tam nie ma jakiejś takiej dynamiki zbyt dużej, yy, ale po prostu się tam nie spieszysz, nie? I, I wiesz, i tak, jeżeli jeżeli cię to bawi, to chcesz sobie, wiesz, w to pograć, ale to jest gra, którą, wiesz, nie usuwasz z dysku, moim zdaniem, przez kolejne trzy lata, ale nie wracasz do niej codziennie, no chyba, że tam się zrobi z ciebie jakiś zapaleniec, nie? Bo, bo, bo to chodzi o to, żeby dla siebie mieć trochę przyjemnego czasu, a nie tam wbijać jakiekolwiek, wiesz, osiągnięcia specjalne, no chyba, że na siłę będziesz tam, nie wiem, zwiększał dystans, z jakiego będziesz tam polował na, na daną zwierzynę, nie? to oczywiście, że, że można, wiadomo, tam są też trofea do pozdobywania, nawet platyna. Y -y. Ee, zwierzęta zachowywały się w miarę realistycznie? Tak. Zachowanie zwierząt jest poza poza jednym może małym szczegółem, bo one fajnie, wiesz, tam wyczuwają cię z daleka, tak naprawdę częściej słyszysz, że zwierzę od ciebie ucieka. W ogóle są statystyki bardzo dokładne. nie? Możesz sobie wejść w statystyki swojego myśliwego i na przykład zobaczyć, jak często... Przestraszyłeś zwierzynę I, i wyobraź sobie, że ja po kilku godzinach, jak pamiętam, mm, sprawdzałem te statystyki, to miałem zwierzynę przestraszoną przez oddany strzał powiedzmy kilkanaście razy. Na zasadzie, że wiesz, strzelałem do jednego, a tam się inne jakieś yy, przestraszyły, yy, bo raz trafiłem całe stado gdzieś nad jakimś jeziorem właśnie przy Wodopoju. Yy, jeżeli chodzi o drugą, yy, drugą statystykę, to przestraszonych przez yy, zobaczenie mnie było powiedzmy... 50-60, coś tego rzędu, że gdzieś tam je między krzakami albo z daleka zobaczyło jakieś zwierzę i spłoszyło się na tej zasadzie, wiesz, nie na amen, tylko po prostu uciekło se trochę dalej nie, w trakcie powiedzmy tego śledzenia, natomiast przez słuch, przez wydawanie dźwięku, przez to, że tam szedłeś po krzakach albo za szybko po prostu, to było rzędu 300 razy. Na ten sam moment w grze, nie? więc to, to pokazuje najlepiej, no tak. jak ta zwierzyna, wiesz, nasłuchuje, jakie to jest yy, istotne. Nie? Natomiast to też zależy od zwierzyny. Ja nie zwiedziłem jeszcze tam całej mapy, nie polowałem jeszcze na każde zwierzę, wiesz, i one też yy, w inny sposób się zachowują. Jedne mają lepszy wzrok, inne mają lepszy słuch, inne mają yy, lepszy węch. Tam jest też oczywiście wiatr. Wiatr masz oznaczony na mapie, skąd wieje i też w określonych sytuacjach, yy, jak jesteś, wiesz, ustawiony z wiatrem, no to zwierzyna, cię wyczuje. To taka mechanika jak najbardziej też się y, tam znajduje. Y... No i to zachowanie zwierząt moim zdaniem jest dosyć naturalne. To, co jest jedyną wadą, to jest to, że zwierzęta nie widzą przeszkód. Czyli jeżeli to zwierzę ucieka, to ono ucieka po jakiejś tam sobie ścieżce, wiesz, wygenerowanej losowo, mm, ale może się zdarzyć, że ono się zablokuje na drzewie. I, i ja jednego takiego jelenia zabiłem, który po prostu sobie szedł, ale opierał się czołem o drzewo i tak sobie szedł w miejscu, jak wiesz, upośledzony ten jelenie. I On sobie potem tam oczywiście skręcił, ale już, już było za późno dla niego. Nie wiem, czy gra myślała przypadkiem, że on może już jest dalej przez to, że dystans zachowywał, że cały czas się poruszał, ale, ale to się powtarza. No, tak jak mówiłem, gęste jest w miarę zalesienie terenu. Jeżeli chodzimy po, po lesie, to faktycznie te drzewa są mocno dosyć rozsiane i tam takie sytuacje się zdarzają, tylko, że to tak rzadko spotka się taką sytuację, biorąc pod uwagę, że w tym gęstym lesie to nie masz szans na to, żeby zobaczyć to zwierzę, nie? bo ono jest naprawdę fajnie zakamuflowane, nie ma żadnego wiesz, takiego systemu, że, że to zwierzę ci się tam automatycznie podświetla z daleka, o patrz tutaj, napierdala, i wiesz, i tak jakby było w każdej innej sytuacji, w każdej innej strzelance, że, że wystarczy, że przez sekundę wzrok skupisz na kimś, a on już będzie podświetlony i go będziesz gonił tam do śmierci, tylko wiesz, ja miałem dosłownie taką sytuację na polu kukurydzy, ale takim zeschniętym, które już było wiesz, wybrane, czyli nie takie wysokie, że zobaczyłem sobie jelonka. Ale mówię, podejdę 5 metrów, tu będę miał fajny czysty kawałek ziemi i na tej ziemi się położę. To będzie strzał z daleka, więc będzie mi wygodniej się położyć. Puściłem tą lunetę, zrobiłem te trzy kroki. Włączyłem tą lunetę i, i ten jeleń mi zniknął z oczu i on nigdzie nie uciekł, nie pobiegł, hmm. bo to była za daleka odległość, żeby on mnie usłyszał, czy, czy zobaczył, bo to już akurat przetestowałem, ale po prostu tak się gdzieś rozmył mi w tym tym, że przeszukując cały obszar, wiesz, otwarty obszar, nie, nie było żadnych drzew, a to on się zdążył gdzieś tam, wiesz, a to się może położył w tym, albo gdzieś sobie odszedł na bok, w każdym razie był tam na pewno cały czas, bo bo jak zacząłem iść w tym kierunku, to wiesz, usłyszałem dźwięki, że ostrzegawcze i, i tam, że uciekł, a, ale nawet taka pierdoła, że po prostu spuścisz go na chwilę z oczu może powodować, że już go za chwilę nie zobaczysz. Nie? Czyli wiesz, nawet to y, kolorystyka, barwy tej, tej ziemi, tej całej fauny są y, spójne z tym, że zwierzęta też mają wiesz, umaszczenie takie, żeby się y, no faktycznie dobrze gdzieś tam w tym zakamuflować. No, więc zwierzęta jak najbardziej można uznać, że się naturalnie zachowują poza, poza tymi błędami drobnymi, no to biorąc pod uwagę, yy jak ta gra jest zrobiona, to to jest rzecz, którą można wybaczyć, która tam na pewno nie będzie jakoś bardzo y, blokowała. Zresztą tak jak y, już wspominałem, pokazywałem tą grę komuś ze środowisk, ze środowiska y, myśliwskiego, komuś, kto jest doświadczony i właśnie grał zarówno y, syn doświadczonego myśliwego, który też trochę w tym miał, jak i pokazywał ojcu tą, tą grę, no i naprawdę bardzo ją dobrze ocenił w kontekście tego jak to było wszystko oddane poza właśnie takimi drobnymi szczegółami, a to właśnie, że ręka za mocno drży, no ale to nie wiedział powiedzmy o tym oddechu, wstrzymywaniu powietrza, w sensie moim zdaniem jeżeli chodzi o symulator, jeżeli kogokolwiek to, to będzie wiesz, w drobnym choć stopniu interesowało, to na pewno się odnajdzie i to wiesz, biorąc pod uwagę, że to nie jest też taka droga gra, to to jestem skłonny bardzo, nawet mocno polecić. Warto mieć coś takiego, chociaż jedną grę w takiej w bibliotece, żeby właśnie mieć taką ucieczkę, nie? Od, od zgiełku całego. E, ja jeszcze, Rafale, znalazłem e, taką informację. W sumie, w sumie dwie informacje. E, pierwsza informacja to jest taka, że z tymi wami, co miałeś problem. To właśnie wyczytałem, wyczytałem tutaj, że w ogóle był problem e, z zapisem w tej grze i bardzo dużo ludzi miało z tym problem i dopiero patch 1.0.4 to w jakiś tam sposób poprawi, więc jeżeli ktokolwiek myśli grać w ogóle w tą grę, no to na PS4 przede wszystkim to proponuję ją oczywiście zaktualizować do najnowszego patcha. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to gra też jest po polsku ale bo tam chyba wspomniałeś, że, że masz, po, wiem, że po ma, wiem, że masz po angielsku, bo dostałeś ją na, na, na Stany, ale ogólnie gra jest po polsku. A to przepraszam, faktycznie i... na to nie zwróciłem uwagi, zapomniałem jest, w ogóle, jest, że, jest, tak. że, że to taka była wersja. No, więc, więc gra ogólnie jest po polsku i, i jakoś tam, nie wiem, no, no te, te pols polszczenie no to, no to tak, jak, tak jak napisy, to pewnie bez szału. No to tylko, tylko tak mówię. No z pewnością nie, nie, nie jest to Rafale gra dla mnie. Bardzo się cieszę że, że, że, że, że się, jest, że jest fajna. W sumie tak można by było ją sobie ogarnąć na zasadzie takiego Czegoś innego. Co, to, jest, to jest relaks, nie? To, to jest na zasadzie takiej, wiesz, że czasami masz ochotę pójść na grzyby, i wiesz, no poszedłbyś po to, żeby połazić po tym lesie. Nie nawet nie po to, żeby nazbierać tych nie. grzybów, nie? Bo ja lubię chodzić na grzyby, chociaż w ogóle nie jem grzybów, dla, dla samego doznania. Ale wiesz, jak przychodzi ci potem no, wiesz, kwestia, dobra, wstań rano, o Jezu, pada deszcz, o kurde, coś tam jeszcze, a no, to jednak za zimno trochę rano, a to coś, a to coś, nie, i wiesz, wszystko nagle staje na, na opór, trzeba trochę, wiesz, bardziej się yy, spiąć, albo to gdzieś jest za daleko, powiedzmy, od, od miejsca zamieszkania. No i to jest właśnie taka odskocznia, nie, taka, taka której nie ma, bo wiesz, no strzelanek to to masz od chuja i wszystkie są takie same, nie? W jakimś tam kontekście, nieważne czy weźmiesz Wolfensteina, czy nowego, czy, czy tam szereg innych, są lepsze, są gorsze, są wybitne, ale w... Każda będzie wymagała od Ciebie takiego, wiesz, skupienia na innym poziomie, szybkiego tętna i zupełnie innej rozgrywki. A, a tu jest właśnie taki, wiesz, jest owszem jakieś skupienie, ale jest też pełen relaks i, i to w zasadzie o to, o to w tym tytule chodzi. Natomiast myślę, że tą drugą gierkę, która w zasadzie jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o odbiór, i tego na pewno już nie będę powtarzał drugi raz, bo mi się nie chce. Jeżeli chodzi o sam zamysł, dla kogo ona jest w kontekście, że, że, że też tutaj właśnie przy niej dobrze się jest odstresować, też jest klimat lasu i, i tak dalej dobrze odwzorowany, ale jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to, to pogadamy o tym za tydzień i ja tam jeszcze przetestuję kilka rzeczy, których sobie zapisałem, a do których jeszcze nie dotarłem. I myślę, że tak będzie lepiej. E, e, e, ja nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że za dwa tygodnie, Rafał. No, zasadniczo tak. A... Dobra, więc w, w takim razie, słuchajcie, zostało nam koło 10 minut, to ja w, w takim razie opowiem o tym Terroir. Słuchajcie, Terroir przez 2 R w środku. Słuchajcie, Terroir to jest gra, w której właśnie gracie sobie na takiej planszy heksowej, fajnej planszy i macie jakiś tam główny swój budyneczek, jakiś tam takie, alam troszeczkę gospodarstwo, ogólnie taką winiarnię i wokół niego sobie budujecie plantacje i sobie e, r, budujecie plantacje oczywiście z winogronami e, różnymi rodzajami e, różnego rodzaju, oczywiście e, ciemne i, i, i jasne, tak? E, I Słuchajcie, gra polega na tym właśnie, że, że mm, na początku macie sobie jedną plantację, o, oczywiście te e, winogrona wam sobie dojrzewają, no i, i teraz tak, i teraz e, musicie sobie rozkminiać, że e, zawsze zbieramy winogrona w... E, zawsze zbieramy sobie winogrona na przełomie października, listopada, w związku z tym e, trzeba, trzeba brać pod uwagę, e, że okres ich wzrostu e, zaczyna się tak... E, po zimie, tak? Czyli, czyli zima sobie idzie, gdzieś tam kwiecień, maj jest, zaczyna już nam coś tam rosnąć. I teraz trzeba brać pod uwagę e, warunki atmosferyczne, które będą panowały e, w przeciągu tego pół roku, więc e, trzeba uważać, żeby e, nasze winogrona nie były zbyt mocno naświetlane przez słońce, e, czyli oczywiście można je sobie tam przecinać, bo o, ogólnie, e, ogólnie na tym swoim heksie na, na heksie obok swojej głównej planszy macie po prostu sobie tą, tą, ten swój sad po, powiedzmy e, tych winogron i jedyną opcją, którą możecie robić to tylko je przycinać, możecie je przycinać nie musicie, jak przycinacie no to oczywiście e, więcej jest promieni słonecznych na nie pada, tak? Jak ich nie przycinacie no to wiadomo, że mniej i to samo jest e, z deszczem e, jak jest e, jak jest więcej na nich liści i tak dalej jest tam wielki burz, no no, no to, no to te, te warunki nie wpływają tak mocno na, e, na jakość tych waszych winogron. Jednak z drugiej strony e, nasze winogrona no, nie rosną tak jak powinny, no bo światło nie dochodzi. Więc tu macie po prostu pewne dylematy. E, ogólnie cały ten proces jest banalny i cała opcja polega na tym, że... E, Zaczynamy od od jedynki, czyli od takiego najmniejszego wzrostu i idziemy ku dziesiąt, dziesiątce, czyli winogrona nam się spierdoliły i są zbyt mocno na, naświetlone i trzeba je utrzymać na poziomie 5. Pię, pięć idzie w sytuacji, w której jest tam, jest tam po prostu taka skala i winogrona inaczej się zachowują, mają tam inny smak i tak dalej i to wszystko idzie idzie w górę w momencie, kiedy... To jest dosyć mocno naświetlane przez słońce, albo na, na przykład jest słaby rok i te słońce jest słabsze, więc będziemy w okolicach tam 3-2 i, i, i te winogrona będą dosyć słabe. No i w pewnym momencie trzeba je sobie ściąć, i tutaj zaczyna się cała zabawa, bo w sytuacji, w której, w zależności od tego, w jakim, na jakim poziomie będą te winogrona, tak 4-6 to, to jest to optymalna taka skala tego smaku tych winogron ale jak je sobie zbierzecie no to oczywiście trzeba je tam jakoś sfermentować więc tam też macie różnego rodzaju możliwości które w który sposób to będzie się zachowywało i, i w zależności od tego czy ten proces fermentacji będzie dłuższy, krótszy no to te winogrona tam dzielą się na, na parę statystyk i mamy na przykład słodkość ich Eee... Uh, Mamy czy jakieś tam różne, różnego rodzaju gęstości e, i tak dalej. No i, i w pewnym momencie, jak mamy te swoje winogrona i postanowiliśmy, nie wiem, trzymać się, na, dajmy na to miesiąc, e, później wybieramy e, do jakich beczek je przelewamy, możemy jakieś tam lepsze, gorsze beczki, no to jeszcze okres e, dojrzewania tego wina w tych beczkach też ma jakieś tam znaczenie i później w, w, włożenie ich do butelek też ma, też ma jakieś znaczenie. No i cała, cała opcja polega na tym, żeby, żeby bawić się w ten cały proces. E, na na samym końcu, jak już mamy w butelce, no to e, e, dzwonimy po specjalistów, przyjeżdżają specjaliści i oceniają, e, czy nasze wino było dobre, czy nie za słodkie, czy nie za gorzkie, czy, czy nie za gęste i tam różnego rodzaju jakiś smak, e, o, e, smaków i w ogóle e, m, charakteru wina, no to ja, ja tam za bardzo się na tym nie znam, ale, ale aczkolwiek to mi się bardzo podobało. Słuchajcie, gra jest stosunkowo prosta, gra jest, gra jest kompletnie banalna, Eee, I powiem wam, że zaraziła mnie Właśnie swoją taką prostotą i tą, I tą dosyć prostą mechaniką, którą nauczyłem się W Trymiga, ja lubię takie gry Ja po prostu sobie do niej usiadłem A tak powiem, a już dobra, sprawdzę No i tak po 20 minutach, e, fajne to nawet I sobie zacząłem grać, godzina, dwie, trzy I, i, i powiem wam, że, że się wciągnąłem I co jakiś czas sobie to odpalam i jest to dosyć e, miły i przyjemny czas. Oczywiście tam nie ma żadnej kampanii, tam, tam jest po prostu wolna gra, jak w strategię, odpolacie sobie, macie tam sad, możecie sobie wybudować kolejne, możecie, e, e, e, możecie polepszać budynek, w którym to wszystko macie, możecie kupować lepsze butelki, lepsze korki, e, lepsze beczki, ten proces fermentacji zmieniać później możecie wymyślać jakieś nowe odmiany winogron, jest tego odgroma, można się w to fajnie bawić no i powiem wam, jeżeli chcecie jakąś pograć w jakąś taką bardziej luźną strategię, w której nie trzeba myśleć, tak jak mówię Wojtek w, w, to, w Total Warach a tam jest na, naprawdę dużo do rozkminiania to to właśnie Terroir jest e, w sam raz na to, szczególnie, że, że gierka kosztuje tylko 15 dolarów, nawet nie, teraz patrzyłem na Steamie, kosztuje dokładnie 11 dolarów e, ja myślę, że ona, ona, ona, ona jest tyle warta, nawet bym pokusił się troszeczkę, że, że jest warta troszeczkę więcej e, i powiem wam, że... 11 ja... dolarów to jest około 40 zł, tak? no to chyba w, w Polsce ten, w po złoty strasznie się opuścił, jeśli chodzi o, o, o moc z dolarem, ale tak, chyba już, już koło czwórki jest dolar. Więc ko koło 40 zł. No. No, załóżmy, że nie całe. Za 40 zł naprawdę możecie kupić znakomitą grę, która będzie czymś więcej niż to, co znajdziecie w przeglądarkowych propozycjach. Także fajnie, że taką grę znalazłeś i myślę, że fajnie, że czasami się w takie gry gra i się relaksuje. Ale mówiłem od ja razu, że on kurwa tylko siedzi głowy... w jakieś klocki durne, gra jakoś gry dla dzieci. No przecież to, co dwa tygodnie wyjeżdża z jakąś grą dla upośledzonych. No. <gryst> Natomiast nie neguję twojego absolutnie prawa do, do grania w nudne gry, nie? E, ale dla, Dlaczego jesteście <gryst> dla mnie ta, tacy... E, nie dobrze. Słuchajcie, to jest taki Tajkon. To jest, to jest e, wi, wi, winiany. Wi, winiany tajką. jakie panie, tajkony sobie kupisz za, za 40 zł. No, Terrible. także nie grajcie w gry, w które szkoda do czasu grać. Grajcie oczywiście Terro. w takie, które, Terro. które, Terro. które, które są fajne. E, tak, i ta gra też jest bardzo fajna, więc e, polecam... Ja, jak jak, jak bardziej... No są te to... przeglądarkowe gry, ale to polega na pay to win, no, no Wojtku, o czym ty do mnie mówisz w ogóle? A ja, ja nie chcę ja, ja, ja nie chcę w tej grze nic kupać, ja po prostu chcę sobie grać i w ramach tego, że sobie gram, to sobie coś tam ulepszam, a żeby to e, klikasz, dobra, przyjdzie jutro, to ci się wybuduje, nie, nie, nie, nie, nie przyjdę jutro, bo ja nie mam czasu. Dobra, nie, to w ogóle jest złe porównanie. Tak czy siak, jak najbardziej dla fanów, <śmiech> dla fanów lekkich. L dla lekkiej, przyjemnej ro rozgrywki i dla fanów Tajkonów jak najbardziej polecam I dla, i dla tą fanów, prościutką to, strategię to, to za 40 zł gdzie dla gdzie Wojtek i tak może się w, w Warframe za 40 zł ubrać i dla niego znaczy, to i tak będzie. Ja, ja może się wytłumaczę, bo to nie jest tak, że ja uważam, że jakieś gry są jakieś złe, bo jeżeli ludzie w to grają, to fajnie. Natomiast wydaje mi się, że. Powiedział ten oddoty, mm, że. Tak, dokładnie, no Rafa Wojtku. No. Obudziłeś się, no? Wydaje mi się, że po prostu, kiedy zawracamy komuś głowę, żeby nas posłuchał, to warto mówić o rzeczach, które są, które, których nie osiągnie właśnie klikając w Google. dajcie mi jakoś gra online, nie? I tylko dlatego tak, tak się troszkę nabijam, ale okay. no spokojnie. Każdy e... sobie tą gra co lubi. Okej. Okay. Tak czy siak? Mówię o takim tytule, bo po prostu go znalazłem i mnie czymś uraczył, więc może kogoś też to uraczy. E, no, a w Warframe a grałem już 4 lata temu, więc e, Wojtek, z do ludzi. E, dobra, e, słuchajcie, w takim razie kończymy. E, 98 odcinek dobiega końca, mam nadzieję, że fajnie nas, nas się słuchało. Słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucimy podcast, tam on będzie i oczywiście na YouTube ostatnio też wrzuciłem podcast, nie miałem problemów, ostatnio miałem jakieś problemy, ale, w, ale ale ten e, odcinek live, tam nie było problemów, więc też tam sobie wejdźcie i ogarnijcie temat. E, poza tym oczywiście wchodźcie na Wojtka stronę, czyli safeproject.pl. Wojtek tam cały czas w pocie coś robi, coś pisze i cały czas to fajnie się rozwija. No i oczywiście jesteśmy w radiu Black Widow Radio, jakaś tam e, mała przerwa była, ale już wracałem, już wszystko jest ok, więc e, i jedziemy i normalnie, będziemy, normalnie będziecie nas e, słuchać no i myślę, że tyle, słuchajcie 98 odcinek dobiega końca aha, właśnie miałem powiedzieć wam na końcu odcinka co będzie za dwa tygodnie słuchajcie, za dwa tygodnie będzie Tomek Tomek powie wam o Xboxie One X, powie wam o HDRze, powie wam jak te gry wyglądają, czy one są fajne i w ogóle czy ta konsola jest fajna i w ogóle już z nim gadałem, póki co się jara, ale czy, czy się jara, bo się jara, bo ma, czy jara się, bo faktycznie to jest dobre, dowiecie się już za dwa tygodnie, więc zapraszamy, to będzie odcinek głównie poświęcony najlepszej, najmocniejszej konsoli jaka jest na świecie. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy 98 odcinek, więc za pierwszym mikrofonem byłem ja, czyli Christian Kender. Ze mną był również Wojtek Ocyan. Bardzo mało dzisiaj mówiący albo milczący, pozdrawiam. I był z nami trochę więcej mówiący Rafał Radomis. Dzięki wielkie, cześć. No i tak jak powiedziałem, już czwarty, czy ósmy, czy dziesiąty raz Słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się gorąco. Cześć.